Sobota 7 września 2019 roku słuchacie właśnie 254 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami multikulturowy Michał Dżegrakowicz. Witam Cię. Witam Cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy. I nawiedzony Szymon Szymas-Cieśniński, czyli ja witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać o jednym z ciekawszych komiksów ubiegłego roku. Tak przynajmniej można przeczytać w piasie branżowej, w różnych serwisach poświęconych popkulturze. Ubiegły rok, czyli z naszej perspektywy, 2018 obrodził w różne ciekawe komiksy, tak, takich tytułów w jakiś sposób ważnych, angażujących, zdobywających nagrody, czy uwagę mediów też niebranżowych, branżowych, a głównonurtowych było całkiem sporo. Bo 2018 należał do takich tytułów jak Frankenstein, Junjiego Ito, PTSD Radio, Nakayamy, I Am Hero, Hanazawy oraz nie wiem, do Ice Cream Mena, Cold Spots, Redlands, A Walk Through Hell, Come Into Me, Gideon Falls i Infidel. <laughs> Całkiem dużo tych tytułów. I część z nich na pewno trafi też na polski rynek. Te dwa już się u nas, te dwa ostatnie już się u nas ukazały. Gideon Falls wydała mucha, przynajmniej pierwszy album zbiorczy, a Infidel ukazał się za sprawą wydawnictwa Nonstop Comics i tym drugim tytułem właśnie dziś się zajmiemy. Do Gideon Falls pewnie też kiedyś w nawiedzonym podcaście wrócimy i do tych innych tytułów, jeżeli się ukażą u nas, zapewne również. I na starcie może zapytam cię, Jerry, czy ty w ogóle słyszałeś wcześniej o tym komiksie przed zapowiedziami Nonstop Comics, czy może dopiero właśnie w związku z tymi zapowiedziami, czy może w ogóle jakoś przeszedł Niezauważony w Twoim, właśnie, internecie? Więc to, tak naprawdę, przed zapowiedziami No stop comics o tym tytule nie słyszałem, ale od początku, kiedy tylko ten komiks został zapowiedziany, to ja sobie tam doczytałem trochę właśnie o nim, no bo to było jakieś tam zaskoczenie, myślę. Mimo wszystko, no bo to mamy do czynienia z tak naprawdę no, albumem y, takim jednostrzałowym, nie? gdzie mamy całą serię zamkniętą w Aha. jednym tomie i y, takich komiksów no, wydaje się mniej zdecydowanie jednak u nas w Polsce, raczej mamy właśnie te serie dłuższe i no, na pewno od razu stwierdziłem, że to może być coś intrygującego, też horror zamknięty w jednym albumie, dotykający teoretycznie tematyki bardziej ambitniejszej, no bo od początku w zasadzie przez wszystkie przypadki tutaj była odmieniana właśnie ta ambicja twórców i... i Kwestia tematyki politycznej, która w tym komiksie miała być istotna, no do tego horror, no więc wiesz, to wyglądało na mieszankę idealnie skrojoną pod, pod nas fanów grozy i fanów komiksów. Mm -hmm. Przy czym, jeżeli dobrze pamiętam, to ty wtedy zapytałeś mnie, czy tak samo rozumiem zajawkę od non-stop komiks, albo w ogóle jak to rozumiem, czy to w ogóle rozumiem, bo tam wspominano o tym, że to jest to tam oddały te hasła, które krążą wokół tak, tak, marketingu tak, tak. tego komiksu, coś na zasadzie horror, ksenofobii, terror, rasizmu, nie? Mm -hmm, tak. I, I właśnie to cię znowu trochę zraziło chyba wtedy, czy dobrze pamiętam? Trochę tak, dlatego, że wiesz, no ja nie do końca rozumiałem, z czym my będziemy mieli do czynienia i no umówmy się tak, że tak jak samo w sobie to podejście takie nieco ambitniejsze jest zawsze intrygujące, to ja trochę nie wiedziałem jak to czytać, w tym sensie wiesz, z czym my tak naprawdę tutaj będziemy mieli do czynienia i mówię dopiero jak gdzieś sobie doczytałem te zagraniczne opinie o tytule to trochę mi się bardziej wyklarowało co tutaj tak naprawdę dostaniemy, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko te pierwsze zajawki polskie one nie do końca oddawały sens tego właśnie co tutaj fabularnie dostajemy. Do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. To ja od siebie tylko dodam, że zrobiłem research po prostu na początku tego roku i potem wiosną ponownie odnośnie tych komiksów z 2018 roku, więc ja o tej miniserii wiedziałem wcześniej. Przy czym starałem się nie doczytywać szczegółów, bo po prostu znalazłem ją w tylu różnych topkach, rozpiskach, podsumowaniach roku na bardzo wysokich pozycjach, że nie chciałem się Jakoś nastawiać, nakręcać na konkretne rzeczy, zdradzać sobie zbyt wiele, no bo to wiadomo, łatwo można trafić na spoiler, jak się za dużo takich właśnie nawet krótkich opinii, komentarzy czyta, ale właśnie miałem to na radarze i gdy dowiedziałem się, że Non Stop Comics to wydaje, no to tak jak właśnie wtedy Ci odpisałem, że ja sam nie do końca rozumiem o co chodzi z tymi hasłami marketingowymi, tak ja czekam i chcę to przeczytać. No i w końcu się udało. Dostaliśmy ten komiks w nasze ręce, ale nim o treści jeszcze może kilka słów o autorach. Scenarzystą jest Porn Sack Pisze Shout, czyli redaktor Vertigo. Rysownikiem jest Aaron Campbell, który współpracował no, z DC nad wieloma no, ich tam głównymi komiksami. Oprócz tego warto wspomnieć, że za Kolor i redakcji odpowiada Jose Willar-Rubia i jeszcze za liternictwo Jeff Powell. No i ty, Jerry, znasz już trochę tę ekipę, prawda? Tak, znam tę ekipę, dlatego że nie, tak naprawdę. Scenarzysta oraz kolorysta, redaktor tej serii pracowali z Jeffem Lemirem przy okazji Łasucha, który z kolei jest wydawany, czy był w zasadzie wydawany, bo już cała seria się ukazała przez Egmont. Zresztą no, Jeff Lemire napisał posłowie też do tego komiksu, więc mhm. jakby wszystko zostaje w rodzinie niejako. Natomiast, no, dla mnie samo akurat to, że ja kojarzyłem tą ekipę z Łasuchem, to nie do końca musi dobrze działać, dlatego że ci, którzy słuchają jakiejś większej ilości naszych podcastów komiksowych, no to wiedzą, że ja w przeciwieństwie do ogólnego konsensusu średnio jestem zadowolony z Łasucha I, i po prostu, no, wiesz, sa samo to, że ta seria jest obdarzona z tego, co tutaj nawet widać w przedmowie i w posłowiu, bo, bo Łasuch jest przywoływany w tych notkach bibliografi bibliograficznych, no to jednak widać, że w Stanach Zjednoczonych ten komiks naprawdę chyba się odbił jakimś szerszym echem i jest uważany za coś takiego super wyjątkowego. No, najlepiej o, o tym, jak ja mam stosunek do Łasucha, świadczy to, że przeczytałem dwa pierwsze tomy i ten trzeci już wyszedł chyba dwa miesiące temu i mimo, że uzupełniałem bibliotekę komiksową dwa razy od tego czasu, to cały czas słuchanie sięgnąłem, bo po prostu no tak, no takie mam właśnie emocje związane z tą serią. No dobry. No ja jeżeli chodzi o twórców, to tutaj jakichś konkretnych oczekiwań nie miałem, przy czym już sama okładka tego tomu zbiorczego i też pierwszego zaszytu, bo to bodajże okładka pierwszego zaszytu no robi wrażenie, tak? bo widzimy na nim jest doskonała muzułmankę i nad nią właśnie za jej plecami unosi się niejako, bo nie wiemy w ogóle skąd ona wyrasta, ale jest taka nieludzka dłoń, takie, taka kończyna z jakimiś pazurami, jakby przypalona, zniszczona czy coś właśnie pochodząca z jakiegoś innego wymiaru w dodatku nie wiem jak to jest z wydaniem oryginalnym, ale na tym polskim wydaniu, ono wprawdzie ma miękką oprawę, tylko lekko tam wiadomo wzmocnioną, ale ta dłoń jest pokryta jeszcze takim, no, taką farbką nabłyszczającą, przez co jeszcze się wyróżnia, błyszczy pod różnymi kątami, różnie wygląda i no, to się już rzuca w oczy. tak? To sprawia, że ten komiks się wyróżnia no, na półce, może grzbietem nie, ale właśnie jeżeli byśmy zobaczyli okładkę, no to już tak. No i tak jak powiedziałeś, jest doskonała. My zresztą w tym albumie też dostajemy informacje na temat tego, jak ona powstawała. I to jest też bardzo ciekawa historia, prawda? Tak, to jest super. To jest jeden z fajniejszych dodatków. Szczerze mówiąc, ja sobie nie przypominam, żeby Gdzieś w dodatkach w jakimkolwiek innym komiksie było tak dużo miejsca poświęcone tworzeniu okładki do pierwszego zeszytu. Tutaj tak naprawdę to jest rdzeń dodatków, czy jeden z najważniejszych elementów w dodatkach, ale to jest nietypowa i świetna historia i tutaj to, co ty mówisz właśnie, że ta okładka się wyróżnia. Tutaj twórcy opowiadałem, że właśnie taki był koncept, żeby ona przykuwała uwagę, żeby się wyróżniała i naprawdę bardzo fajny dodatek. Mm -hmm. I jeszcze może wyjaśnię, bo gdy mówimy proces powstawania okładki, to to myślę, że nie brzmi fascynująco. Ja szczerze mówiąc, gdy doszedłem do tego dodatku, tak sobie pomyślałem o Boże, nie chce mi się, bo ja kończyłem ten komiks wczoraj, właśnie dzisiaj tak późno w nocy i tak sobie pomyślałem i co, teraz będę oglądał jak w 15 stadiach tak powstawał rysunek, no to to nie brzmiało zachęcająco, a tu się okazało, że to właśnie nie jest taki standardowy proces powstawania okładki, bo widzimy tam różne warianty, w ogóle jakieś tam szkice wstępne, widzimy komentarze na temat tego jak twórca zazwyczaj pracuje w tym kontekście, potem widzimy już taką wersję powiedzmy roboczą, potem widzimy jeszcze 15 wariantów zestawionych ze sobą, potem się okazuje, że ostatecznie zdecydowano się na jeszcze pewne modyfikacje, które właśnie dały ten efekt końcowy i to wszystko jest nawet tak fajnie skomentowane, także autentycznie jak ja byłem naprawdę totalnie na nie w pierwszej chwili, tak nie chciało mi się wręcz czytać o okładce tak potem no, przeleciałem przez to z zainteresowaniem i nawet dzisiaj chwilę o tym porozmawialiśmy nie przed samym nagraniem jeszcze, mhm, bo, tak. bo to naprawdę jest sympatyczna rzecz. No ale dobra, bo tak dużo właśnie tego wstępu mamy. Przejdźmy do Miemska, czyli do treści tego komiksu. Otóż fabuła Infidela rozgrywa się w budynku zamieszkiwanym przez zróżnicowaną etnicznie i kulturowo społeczność. W budynku, w którym jakiś czas temu doszło do domniemanego ataku terrorystycznego. Chodzi o eksplozję, która zabiła siedem osób bodajże i za którą winą obarczono jednego z sąsiadów, muzułmanina. Śledzimy właśnie wydarzenia już po tym domniemanym, ataku terrorystycznym, skupiając się na postaci Aiszy Hasan. Aisza to muzułmanka, amerykanka pakistańskiego pochodzenia, która mieszka w tym właśnie budynku ze swoim partnerem, jego córką z poprzedniego małżeństwa, z poprzedniego związku oraz jego matką katolicką. I właśnie y, kobieta zamieszkuje przestrzeń tego budynku, która okazuje się być nawiedzona. I może tyle y, na razie wystarczy. No więc y, właśnie mamy tematykę nawiedzonego domu, o czym zresztą też twórcy we wszystkich wywiadach i no, materiałach promocyjnych też mówią wprost. No Powiedz mi, na ile to jest właśnie typowa historia nawiedzonego domu? Na ile wykorzystano te standardowe schematy tropy, które znamy już no, z najdawniejszych tak, horrorów literackich, z no, literatury gotyckiej? Wydaje mi się, że to jest dosyć klasyczna historia pod tym kątem. Widzimy bardzo wiele motywów takich, które możemy kojarzyć z innych dzieł kultury właśnie wykorzystujących ten motyw, czyli nawiedzonego miejsca. Natomiast ja od razu bym bardzo mocno chciał podkreślić, że to nie jest wada tego komiksu. Mhm. Wprost przeciwnie. Tutaj jak się mówi o infidel, to tak naprawdę mamy dwie warstwy, które bardzo mocno jakby wypływają na pierwszy plan. Jedna to jest ta warstwa polityczna, ta ambicja twórców w podejściu do tematyki i wątków politycznych, które gdzieś tam tutaj są zaszyte w całej tej opowieści. Drugi element to jest właśnie ta warstwa horrorowa. I ta warstwa horrorowa, pomimo tego, że ona jest mocno klasyczna, to moim zdaniem jest rewelacyjnie tutaj poprowadzona i wykorzystana, dlatego że twórcom udała się sztuka w mojej ocenie nie lada, no bo my już trochę tych komiksów będących horrorami w życiu przeczytaliśmy i zaraz się zapytam, jakie były twoje wrażenia, ale ja czytając Infidel miałem poczucie, że chyba w żadnym komiksie wcześniej tak dobrze nie zagrała właśnie ta warstwa stricte horroru, grozy, tego mhm. wykorzystania elementów, nie wiem, zaskoczenia, jumpscare'ów. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego, że w medium stricte wizualnym, które no jest odarte teoretycznie z różnych opcji, które mamy chociażby w przypadku filmu, który wykorzystuje to, to połączenie dźwięku, i warstwy wizualnej, żeby nas straszyć, to, to wiesz, często my o tym i dyskutujemy i się mówi o tym, że właśnie czy komiks, czy książka nie mają opcji, żeby w ten sposób straszyć, a tu się nagle okazało, że twórcy <grych> zrobili to na tyle dobrze, że ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to po prostu się udało fenomenalnie. I pomimo, że tak naprawdę właśnie bardzo wiele motywów, tych horrorowych, które tutaj są ogrywane i są wykorzystywane, my po prostu jako fani grozy świetnie znamy, no to przez to, że mamy je podane w dosyć unikatowy sposób i śledzimy je w komiksie, no to one działają bardzo mocno i, i naprawdę pod tym kątem kapitalnie mi się ten komiks czytało. Mm -hmm. No dobra, czyli poruszamy od razu wszystkie wątki praktycznie. Dzięki, Jackie. <śmiech> to może zacznę jednak, wrócę do tego nawiedzonego domu i pogadamy chwilę o konstrukcji, o narracji. Właśnie to jest fascynujące, bo w trakcie lektury tak tego nie widać do końca, ale to rzeczywiście strasznie klasyczna opowieść. Tak? Czyli mamy bohaterów, którzy nagle natykają się na tę wyrwę w rzeczywistości, tak? na to coś yy, obcego, co łamie porządek świata, co jest zagrożeniem. No, typowa historia grozy, typowy horror yy, prostu z definicji. Yy, właśnie do tego dochodzi w przestrzeni. Budynku, tak? Nawiedzony dom, nawiedzona kamienica, nawiedzony blok, nieważne jak, jest, jak wygląda ten budynek. Tak ważne jest to, że jest ta przestrzeń domowa, w której pojawia się to zło. Mamy kogoś, kto to odkrywa, zaczyna odczuwać to zagrożenie. Mamy pierwsze ofiary, mamy pewnego rodzaju śledztwo w tej sprawie. Śledztwo, które też tutaj zostało ciekawie zaprezentowane, bo. Rozbito je na kilkoro postaci. To nie jest tak, że mamy naszą, na przykład, Aiszę, czy jakąś tam inną, jedną bohaterkę czy bohatera, i ta postać nagle odkrywa całą wielką historię tylko tak naprawdę różni bohaterowie posiadają elementy całej układanki, i tak naprawdę to czytelnik ma najpełniejszy obraz w głowie. Ale też nie w 100% procentach dokładny, bo to nie jest najważniejsze. Tak? To nie chodzi o to, żeby tutaj wyłożyć krok po kroku wszystko, każde, tam, każdą zasadę działania tego zła, całą jego genezę z datami, miejscami itd. Nie chodzi o to, by zarysować pewien właśnie, no, obraz całej tej sytuacji i w nim rozegrać różne wydarzenia, i na koniec właśnie dochodzi do takiej trochę mocniejszej konfrontacji. I po niej następuje jeszcze zakończenie. No właśnie w horrorze można powiedzieć, że nawet typowe. I to typowe z tych lepszych moim zdaniem, bo no dobra, nie będę mówił nic więcej, żeby nie zdradzić. Więc to konstrukcyjnie jest właśnie fajnie zrobione. Nawet jeżeli do pewnego stopnia to jest schemat, który bardzo dobrze znamy, no to tutaj to zostało tak ograne, że to absolutnie nie przeszkadza. Druga rzecz... Ja cię tym bardziej wpadnę Ci w słowo tylko mhm. na sekundkę, że tutaj my dostajemy te wszystkie informacje stopniowo i to co wspomniałeś na początku, że tak naprawdę to na, na samym początku lektury dosyć trudno jest czytelnikowi od razu założyć, czy to, to będzie właśnie coś klasycznego, czy może jednak nie i to jest całkiem nieźle tutaj ogrywane znaczy ja tak naprawdę absolutnie się nie nastawiałem na nic klasycznego od samego początku, bo też ta narracja jest dość przemieszana. Tak, mamy różne perspektywy, mamy jakąś tam retrospekcję, jeszcze mamy, nie wiem, opowieść w retrospekcji w sensie opowieść prowadzoną przez bohatera w tej retrospekcji i tak naprawdę te plany czasowe i przestrzenne też są tutaj w miarę tak wymieszane, że ja jakoś właśnie czułem, że to jest jednak nowoczesne dzieło i że robi coś ciekawego z tym wszystkim. Ale właśnie wróćmy do straszenia, bo to też jest trochę związane z tą konstrukcją. Tak jak powiedziałeś, może w sumie już teraz o tym coś więcej powiemy. Mamy też posłowie w tym komiksie, Jeff Lemira. Mhm. I on tam zauważa, że komiks jest medium, które jest w ogóle genialnym medium, ale jest kiepskim medium, jeżeli chodzi o historię grozy, prawda? No tak. Mówi coś takiego i jest to głupie. A pamiętasz mnie. dlaczego? Powiedział, że przegrywa ze wszystkimi innymi mediami? No właśnie przywołując między innymi, co też jest głupie, to że horror filmowy jest nastawiony na jumpscary, a w medium komiksowym tego nie można zrobić. Co, I co jest, mówię, podwójnie nie ma, głupie. Nie ma tego, bo nie ma dźwięku. tak? On sugeruje, tak, że tak, właśnie tak. horror stoi dźwiękiem. I ja ci powiem w ogóle tak na marginesie, że ja się bardzo rozbawiłem, kiedy to przeczytałem, bo ja, będąc w trakcie lektury, chyba po trzech rozdziałach, u siebie na Facebooku i wam prywatnie napisałem, że jak tu są rewelacyjnie poprowadzone jumpscary, że po prostu w życiu nie widziałem, żeby jumpscary w komiksie działały. I później czytam to posłowie i on mi pisze, że komiks nie może wykorzystywać jumpskerów w komiksie, który jako jedyny komiks, który jako ja że robi to dobrze. No coś no. niesamowitego. Hmm. E, no właśnie, więc e, tak, nie ma dźwięku no bo to komiks, rację e, ale e, pa, e, Jeff Jeff, słuchaj, jeśli nas słuchasz to weź się puknij w czoło, bo horror nie narodził się wraz z filmem, tylko istniał już wieki, wieki temu. W ogóle jakieś tam pierwsze opowieści grozy, no to przecież jest literatura najstarsza, jaką znamy, tak, dzieła właśnie antyczne i tak dalej. To jest jakiś absurd totalny, że horroru bez dźwięku, horrory bez dźwięku, tak to nie horrory, że nie potrafią działać. Z tym się nie da po prostu absolutnie zgodzić. A druga rzecz to to, że rzeczywiście ten komiks ma ma klimat, ma właśnie typową budowę świata dla horroru i do tego te jumpscare, ja się zgadzam, że one nie zawsze grają. Wiadomo, w kinie jest łatwiej. Ja teraz byłem na przykład w tym tygodniu na upiornych opowieściach po zmroku i to jest horror raczej dla młodzieży. Swoją drogą bardzo dobry, mam nadzieję, że będzie o nim podcast za jakiś czas. I tam mamy jumpscary robione z jednej strony poprawnie, ale z drugiej strony tak walące dźwiękiem po uszach, że to głowa mała. Ja byłem właśnie na tym filmie w Heliosie łódzkim i byliśmy wcześniej na sali tej z nagłośnieniem Dolby Atmos bodajże i tam oglądaliśmy szybkich i wściekłych Hobbs show. No i dźwięk był za mocny, po prostu za, w sensie za głośno było i przez to źle się trochę ten film też oglądało, mam wrażenie, natomiast na upiornych obojeściach po zmroku ten dźwięk był trochę cichszy i naprawdę jak się pojawiał jumpscare, to podskakiwałem jak głupi, byłem totalnie, wiesz, zaszokowany i w tym komiksie rzeczywiście czasami, gdy na przykład jumpscarem jest ostatni kadr na danej stronie, no to zdarzyło mi się tak, że na przykład, wiesz, odruchowo widząc, że tam jest coś takiego nietypowego, bo też zaraz o tym powiemy, zło w tym komiksie jest ilustrowane w inny sposób niż zwyczajny świat i dlatego, wiesz, spoglądałem już okiem gdzieś tam w dół i to nie zawsze działało, ale było kilka takich momentów, że przewracałem stronę i autentycznie dębiałem, więc to da się zrobić też w tym medium, bo tak naprawdę jumpscare to nie musi być tylko huk, tak? to może być tylko hook, rzeczywiście, czasami to jest tylko huk, tak? zresztą to nawet nie tylko w horrorach czasem jest tak, że dźwięk tak huknie, że człowiek się przerazi, ja najbardziej przerażony na jumpskerze chyba byłem na Silent Hillu, drugim w... nie na pierwszym Silent Hillu w kinie, gdzie tam Zaraz po scenie otwarcia przyjeżdża ciężarówka i ona po prostu tym swoim klaksonem yy, no, huknęła. A ja siedziałem przy głośniku yy, w starej małej sali Silverskina No i tak po prostu dźwięk mnie tak by straszył, że prawie spadłem z fotela. Ale mówmy się, nie o to w że chodzi. A tutaj rzeczywiście przewracamy te strony i one szokują. I to taki właśnie fajny sposób, bo i tak jak gdyby trochę fabularnie, i narracyjnie, i też wizualnie, no bo. Jak są przedstawione te monstra wszystkie tutaj, Jerry? No one wybijają się kolorystycznie i wizualnie ponad tą standardową kreskę, którą Aaron Campbell nam prezentuje. One są robione inną techniką i to po prostu naprawdę działa fenomenalnie moim zdaniem, bo zdecydował się na, na to, żeby to konsekwentnie w ten sposób prowadzić i... Tak jak Ty mówisz, że głównie na Ciebie oddziaływały te sekwencje, które tam były zrobione właśnie na zasadzie przewrócenia strony, ale ja się dałem złapać nawet na kilka takich jumpskerów, które po prostu, wiesz, były kadr po kadrze, na stronach, które teoretycznie ja widziałem, ale mhm. tak, wiesz, oko mi nie uciekło, jeszcze, że się tak wyrażę do, do tego kolejnego kadru, a przez to właśnie, że ta technika jest taka wybijająca też sama w sobie, no to po prostu to ten efekt udaje się osiągać wydaje mi się bardzo dobrze. Tym bardziej, że tutaj jest jeszcze też jest z tych, z tych różnych perspektyw, o których ty mówiłeś, to nie dość, że jakby samo to nadnaturalne jest inaczej rysowane, to też my mamy na przykład takie sekwencje krótkie, ale dosyć ważne w kontekście tych scare'ów i tego straszenia, o którym my tu mówimy, gdzie my widzimy ten świat przedstawiony niejako z perspektywy tego zła. I to też są kadry, które są robione zupełnie inaczej, i to też daje fenomenalny efekt, nie? Pod kątem naprawdę budowania atmosfery grozy i wykorzystywania właśnie tych różnych technik wizualnych do straszenia, to ten komiks to jest po prostu coś, na czym by można było uczyć wszystkich innych komiksiarzy, jak to robić dobrze. I jeszcze mamy osobną technikę do przedstawiania takich rozmów z przyjaciółką, której nie ma akurat obok Aiszy, nie? tak, tak. I do tego to są takie rysunki, jak gdyby dziecięce i to też... Tak, W pierwszej chwili mi się to gryzło, gdy to zobaczyłem, bo tak się zastanawiałem, co to jest, skąd to się tu wzięło, ale to było też niepokojące. Tak to nie, nie na zasadzie, że nie pasuje tutaj, że mi się nie podoba, tylko właśnie znowu wzbudza takie nieprzyjemne mrowienie u mnie. Hmm. No bo właśnie, mamy te, ten świat realny, powiedzmy, jeszcze niezagrożony, czy też po prostu zagrożony, ale nienawiedzony. I to są takie, powiedzmy, standardowe rysunki. Mamy tutaj właśnie też po prostu tusz, ołówek i tyle. Ale pojawiają się też właśnie rysunki przy użyciu gwaszu, Czyli jak wyczytaliśmy przed nagraniem pochodnej farby akwarelowej, tylko posiadającej, wasz posiada większe krycie podłoża. Mamy węgiel, mamy kretki, mamy kilka innych technik i właśnie ten niby taki dziwaczny miks jednak jest bardzo spójny. Nie? nie, wiem, Ja nie czułem przynajmniej tak, że właśnie poza tym jednym momentem pojawienia się tych rysunków bardziej dziecięcych, że coś, mnie, że coś tutaj się zmienia, ale to bardzo płynnie przechodzi jedno w drugie, nie? No zdecydowanie tak i tu też czuć przede wszystkim, że rysownik świetnie ogarniał jakby całą narrację tą komiksową i narrację graficzną, nie, bo tutaj pod kątem tego co wspomniałeś, widać, że to jest komiks nowoczesny no to też widać, nie, właśnie tylko się otworzy ten komiks, nie że mamy kadry na całą stronę, mamy jakieś przemieszane kadry, mamy właśnie te, te różne techniki i to wszystko wpływa na to, że ten komiks się czyta bardzo dobrze, od patrząc na, na samą warstwę wizualną i też czuć spójność koncepcji. Nie, że właśnie mimo tego, że mamy tutaj do czynienia z tymi różnymi technikami, że te rysunki się zmieniają, że ta perspektywa się zmienia, to tutaj ani przez moment tak naprawdę człowiek nie traci poczucia takiego, że autor wiedział, co chce osiągnąć i wiedział, jak to wyegzekwować. Nie? Bo nawet tak jak mówisz, no nawet jeżeli mamy te dziecięce rysunki, które na początku są wybijające, bo, bo są, no bo to jest zaskakujące, nie? No, myślę, że nikt się z czytelników tego nie spodziewał, że, że coś takiego tutaj dostaniemy. Ono to bardzo szybko. chyba trzeci zeszyt, nie? Czy coś takiego. Hmm. To wiesz, to bardzo szybko jakby my czujemy właśnie, co nam chciano przez to powiedzieć i, i, i mamy poczucie, że to po prostu też jest element, który dobrze działa i, i, i fajnie, że został wykorzystany. Hmm. Dokładnie tak i mamy ten świat nadprzyrodzony, który dodatkowo jest obrobiony cyfrowo i to, to też właśnie na samym początku tak sobie pomyślałem, ale to dziwnie wygląda. Bo ta obróbka sprawia, że to nadprzyrodzone no, wygląda na coś po prostu wyrwane z innego komiksu, z innego świata, ale to też jak tylko sobie po prostu ułożymy w głowie, co to jest, to właśnie ten efekt dziwności, nieprzystawania do reszty tego, co tutaj czytamy, widzimy, no, działa na korzyść gatunku tak i medium, bo rzeczywiście... To tak. To w ogóle design tych, tego, co nadprzyrodzone tutaj, on też jest taki no bo to nawet ciężko jakoś opisać, nie? bo z jednej strony to są takie ala właśnie upiory, z drugiej strony one czasami są zniekształcone, jakby właśnie jakieś stopione były czy coś, rozciągnięte nienaturalnie i też coś mogły powiedzieć, że... No, że to wygląda właśnie jakoś tak dziwnie, że no ale to, to właśnie mają być te upiorne istoty, tak, to coś czego my nie rozumiemy, to coś co jest dla nas zagrożeniem i dlatego to jak się tutaj rysownik bawi z prezentacją zła jest super i myślę, że nawet w filmie by się tego nie udało ukazać, bo w filmie to byłoby kiczowate gdyby coś takiego zrobić. No, myślę, że tak tym bardziej, że tutaj w którymś momencie też to zło zaczyna być prezentowane w nieco inny sposób i dostajemy dużo takiego body horroru mhm. i takich, wiesz, takich naprawdę potężnych dziwactw i to robi też wrażenie, że wiesz, że mamy to stopniowanie, że to nie jest tak, że widzimy po prostu na początku jakiegoś tam demona istotę naturalną i do końca twórcy nas straszą w ten sam sposób. Absolutnie nie. To jest właśnie jakby pewna gradacja tej grozy i, i naprawdę kiedy tam w dalszych częściach tego komiksu ta wi wizualizacja zła się zmienia, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem też jak to dobrze zagrało, bo ten komiks potrafi być obrzydliwy, potrafi być krwawy i wręcz powiedziałbym szokujący i, i naprawdę no mówię, do tej warstwy horrorowej ja tutaj, choćbym chciał to nie jestem w stanie się przyczepić, bo bo po prostu za bardzo mi się to podobało. Hmm. I ten horror cielesny, o którym mówisz, no bo właśnie wiecie, na czym polega horror cielesny, drodzy słuchacze, nie na tym, że no, z ciałem dzieją się rzeczy takie właśnie nienaturalne, tak? to nie jest po prostu y, jakaś tam rana, tylko to jest rana, która nie powinna była powstać w ogóle, coś takiego naprawdę wynaturzonego i to też właśnie mnie zaskoczyło, że twórcy naprawdę sobie pozwolili na pewną wolność artystyczną w tej materii, bo logika designu tych stworzeń, ona tak nie do końca istnieje, nie? w sensie tutaj mamy to zło, które też jakoś tam się modyfikuje w pewnym momencie, jak gdyby. to nie jest mutacja, nie? tylko coś się z nim dziwacznego dzieje i to jest super, że autentycznie czuję, że to jest jakaś zła, mroczna siła, która nie podlega prawom no, naszego świata, tak? ani fizyce, ani logice ani niczemu innemu. I właśnie też w filmie by to absolutnie nie zagrało. Tak? W filmie to byłoby kicz totalny, jakaś głupota bym to wyśmiał, a tutaj to wzbudzało właśnie, ja nie byłem przerażony tak sensu stricte właśnie jak na Jumpscare'ach. Ja tutaj byłem cały czas taki... Mm. No czułem taki dyskomfort, taki niepokój, Mnie takie wrażenie obcowania z czymś, no właśnie, niebezpiecznym, nieprzyjemnym, czymś niezrozumiałem. To trochę właśnie jakbym czytał Lovecraft'a wręcz, jeżeli mogę ta coś takiego wyrazić, że ja nie rozumiałem tego zła do samego końca. Dopiero po lekturze sobie zacząłem to trochę bardziej układać w głowie pod kątem nagrania, właśnie jak się no, odespałem tę wczorajszą noc, ale w trakcie lektury to działało, jakbym obcował z czymś nieznanym, niezrozumiałym. No ale dobra, tak gadamy o tym źle i trochę odeszliśmy od tematu tego właśnie rasizmu i ksenofobii, tych zjaw, które rzekomo czerpią siłę z rasowych uprzedzeń, z dyskryminacji. No i powiedz, Jerzy, czy ten wątek tutaj został ukazany poprawnie, czy niekoniecznie? Na razie może wiesz, bez jakichś silnych spoilerów tak troszkę pozostańmy na powierzchni tematu. Dla mnie ta warstwa jest dyskusyjna, ale trochę trudno jest właśnie bez spoilerów o tym mówić, dlatego że z jednej strony mamy tutaj wiele elementów, które są fajne. Wiesz, no, mamy chociażby to sam wątek głównych bohaterek, które są muzułmankami jakby na pierwszym planie, gdzie śledzimy i oglądamy ten świat z ich perspektywy. Mhm, ale to też jest ale... ciekawe, nie? że właśnie po pierwsze bohaterkami są głównymi, bo oprócz Aiszy mhm. jest jeszcze Medina Jackson. To są dwie kobiety. Aisza Hasan, tak jak powiedziałem wcześniej, jest amerykanką pakistańskiego pochodzenia, która... Z jednej strony pozostaje w swojej wierze do pewnego stopnia, ale no, jest w związku z katolikiem, wychowuje jego dziecko i mieszka właśnie z ultrakatoliczką, więc do tego mamy tutaj z jednej strony kwestię tego, że teściowa nowa nie toleruje za bardzo Aiszy, a z drugiej strony matka Aiszy, jej własna matka, się od niej odwróciła w związku z tym, że ona odeszła od swojej religii do właśnie Toma, który jest z rodziny katolickiej, a potem pojawia się jeszcze Medina, Czy znaczy Medina jest obecna, ale potem trochę wychodzi na pierwszy plan, czyli afroamerykanka, czy czarnoskóra ateistka, była muzułmanka i wierna przyjaciółka Iszy i to też jest super, że te kwestie religijne jakoś nie zasłaniają obrazu, to nie jest okazane tak stereotypowo, mm -hmm. tak. nie? Tylko to jest po prostu element y, ich życia, ich doświadczeń życiowych dramatu, a nie tylko taki y, myk y, na przykład, żeby ściągnąć lewicowego czytelnika czy coś takiego. To I pod tym kątem to jest właśnie to, co ja mówię, że mam trochę ambiwalentny stosunek do, do tej warstwy komiksu. Dlatego, że właśnie to, to jest zrobione moim zdaniem bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Fajnie są prowadzone relacje i pomiędzy tymi głównymi bohaterkami, bo to co wspomniałeś, jedna jest wierząca, druga jest ateistką już z obecnej perspektywy, z perspektywy komiksu. I, I tego czasu teraźniejszego, że się tak wyrażę w komiksie. Mhm. Z drugiej strony dobrze są prowadzone według mnie też te relacje pomiędzy naszymi bohaterkami i tym światem zewnętrznym właśnie, nie wiem, teściową, partnerem sąsiadami i tak dalej, tak dalej, bo nie ma co się czarować, że tutaj twórcy chcieli to wykorzystać, bo tu każda postać w którymś momencie, można powiedzieć, że musi się określić w ten czy w inny sposób, jak się zapatruje na kwestie właśnie uprzedzeń, rasizmu i tak dalej, tak dalej. I mówię, to jest tak, że z jednej strony tutaj jest bardzo wiele elementów dobrze zrobionych, bo Pomimo tego, że tak jak mówię, że chociażby mamy ten motyw, że w zasadzie każda postać wypowiada się w ten czy w inny sposób po jednej lub po drugiej stronie, to ja nie miałem poczucia, że to mamy do czynienia z taką agitką. nie, że, że wiesz, Mogę że się mamy... wtrącić? Mhm, jasne. Bo to też warto tutaj wyłożyć trochę szerzej dla osób, które komiksy nie czytały. Wiecie, mamy do czynienia z mieszkańcami budynku, w którym wybuchły jakieś materiały. Wybuchowe. Przepraszam za powtórzenie. I winę za to zrzucono na muzułmanina. To jak to ostatecznie wygląda, jak my to rozumiemy, to może opowiem o tym z strefy spoilerowej? na razie na tym poprzeznajmy, więc chcąc, nie chcąc ludzie, którzy tam mieszkają rozmawiają o tym. tak? No To jest ważna sprawa, która pewnie jest na ustach wszystkich w całej okolicy, w całym mieście, pewnie w całych Stanach może nawet. Tutaj te wszystkie rozmowy są dość naturalne na ten temat. My w tych rozmowach codziennych, w takich przysłowiowych konwersacjach o pogodzie odkrywamy masę lęków i uprzedzeń poszczególnych bohaterów, którzy nieustannie osądzają i są osądzani. Niby rozmawiają tak wiecie neutralnie, ale ale zarazem widać wszystkie te pułapki myślowe. Tak z jednej strony niemożność uwolnienia się od tego oceniania. Z drugiej strony pułapkę właśnie takiego, takiej poprawności politycznej, która ma po prostu chronić nasz własny tyłek. Czyli wiecie, ja nie oceniam, ja tutaj po prostu się wycofuję, jestem ślepy, ślepa, żeby nikt nie powiedział, że jestem rasistką, a z drugiej strony nie jestem rasistką, ale, ale pogardzam, ale nie ufam, ale mam poczucie wyższości i to wszystko jest tutaj obecne w taki właśnie też fajny sposób, bo ja czułem, że to było bardzo życiowe, w sensie ja też Odbywam takie rozmowy na co dzień, jak tutaj bohaterowie. I to nie są rozmowy wymuszone, tylko po prostu taka gadka gdzieś tam przy kawie, przy herbacie, na korytarzu tego budynku. Rzeczy, które na 100% mogłyby się wydarzyć i dokładnie tak wyglądać. Dlatego właśnie nie czuć, że to jest wetknięte tutaj na siłę, tylko to jest po prostu codzienność tych bohaterów. Oni mieszkają w miejscu, gdzie doszło do takich, a nie innych wydarzeń i rozmawiam na takie, a nie inne tematy. I to jest logiczne, sensowne i uzasadnione. No, i co więcej, tu nie ma jednej perspektywy. No. Bo, bo tak naprawdę, no tutaj mamy pełne spektrum, właśnie, postaw, to, to, to, to, to, to, to, o czym też wspomniałeś, więc to, to też, jakby pod tym kątem, to, to nie jest komiks, jakby polityczny, który, nie wiem, próbuje nam jedną wizję świata sprzedać i, i, i to wszystko. Natomiast ta moja ambiwalencja jest związana z tym, że o ile to wszystko jest zrobione dobrze i, i to mi się podobało to jak się spojrzę już na wymowę i połączenie właśnie tej warstwy horrorowej z warstwą polityczną no to to się dla mnie robi trochę dyskusyjne, ale to wynika z tego, że mam wrażenie, że tutaj trochę scenarzysta wykazał się pewnym niechlujstwem, albo no to może zbyt mocne słowo. No to jest pierwszy komiks tego autora z, perspektywy, tak, z perspektywy scenarzysty, bo on był do tej pory redaktorem. I Mam wrażenie, że jakby zabrakło trochę tutaj doświadczenia takiego wyjadacza komiksowego, który wiesz, sam pisze scenariusz. Dlatego, że tutaj mamy sporo rzeczy, które pozostają w niedopowiedzeniu i niestety to jest takie niedopowiedzenie którego ja nie lubię, że w tym sensie, że to nie jest takie niedopowiedzenie jak w horrorze powinno być nawet wykorzystywane, czyli że nie wiem, nie próbuje nam się pewnych rzeczy do końca wyjaśniać, no bo no wiemy, że jak czasem się próbuje wyjaśnić naturę zła w jakiś bezpośredni sposób, to albo się to robi głupie, albo robi się to z tego jakiś, nie wiem naukowy bełkot, czy cokolwiek innego nie, tutaj mamy niedopowiedzenie w, w, niestety w w paru kluczowych elementach, które powoduje, że dla mnie niektóre rozwiązania fabularne z tego komiksu, sam punkt wyjścia w kontekście tego domniemanego zamachu i tego, co tutaj dostajemy, trochę pewne elementy z finału, powodują, że my nawet rozmawialiśmy, nie wiem, z 20 minut przed tym nagraniem tak, tak. Na, na ten temat, jak my to rozumiemy i się okazuje, że wiesz, czytaliśmy, skończyliśmy niedawno komiks i, i ty patrzysz trochę na to inaczej, ja patrzę na to inaczej, porozmawialiśmy, trochę mnie przekonałeś, że okej, okay, może ja się tutaj gdzieś mylę, ale i tak to poczucie takiego dyskomfortu, że coś mi tutaj nie gra pod tym kątem i że ja nie do końca rozumiem intencje scenarzysty we mnie pozostało. Znaczy, wiesz co... Ja się nie zgadzam z tym co teraz mówisz za bardzo, ale jednocześnie Cię rozumiem, bo yy, ja widzę w tym jeszcze inny problem. Yy. Czy ja tego nie chluństwem? Może rzeczywiście pewna niekompetencja, przy czym ja też nie wiem, czy tutaj możemy winić, pisze showta, czy jednak nie powinniśmy się doczepić José Villarubi, Ruby, no bo on jednak był redaktorem, uh -huh. nie? Tak, tak. I umówmy się, że to redaktor jednak powinien wychwycić ostatecznie takie wpadki. Ja, ja widzę problem w tym, że jeżeli czytasz ten komiks tak po prostu na powierzchni, to możesz uznać, że on jest odrobinę jednostrony, w sensie, że część rzeczy, które pokazują te dwie skrajne perspektywy, tak, bo tutaj mamy i spojrzenie takie wyśrodkowane i z lewa, i z prawa, mówię tutaj o ideologiach oczywiście. I właśnie ten komik stara się nie oceniać do końca. On pokazuje, jeżeli już, mówimy o jakimś takim wydźwięku, że zło rodzi zło, przemoc rodzi przemoc, że strach rodzi strach i że tak naprawdę... No, to jest spirala, która sama się nakręca, że wystarczy czasem przypadkowe zdarzenie, czy właśnie zdarzenie niezwiązane stricte z nami, tylko gdzieś tam odległa jakaś informacja z mediów, cokolwiek, co spuszcza śnieżkę, i potem ta śnieżka wywołuje lawinę, czy po prostu zamienia się w jakąś gigantyczną kulę, efekt kuli śniegowej. Wszyscy to znamy, i wydaje mi się, że to zostało okazane całkiem sprawnie udało się pokazać mnogość perspektyw, ale właśnie. Tak, jak mówisz, to jedno główne wydarzenie zostało okazane na tyle enigmatycznie, że tak jak ja odnajduję w tym sens po lekturze, właśnie po tym, że się po prostu przespałem, tak i nad ranem jeszcze sobie to przeanalizowałem w głowie, bo mówię, nagrywamy, więc. Warto by było wiedzieć o czym mówię. Tak, mam wrażenie, że przeciętny czytelnik w ogóle nie załapie tego, tak właśnie zostanie z zbyt wieloma pytaniami. I tak jak mówisz, że ty sam nie też właśnie no, nie widzisz pewnych rzeczy, a jednak jesteś już do pewnego stopnia starym wyjadaczem, i no, w o to już w ogóle, tak, ale w komiksach też. Tak właśnie, no rzeczywiście może pewna niekompetencja tutaj jest widoczna, przy czym no mnie osobiście to akurat nie przeszkadza, bo to też mnie skłoniło z drugiej strony do większej analizy, nie sprawiło, gdyby tutaj, wiesz, za dużo rzeczy było powiedziane wprost, to to by było zbyt tanie, nie, to by było takie sklebianie trochę właśnie takiemu, czytelnikowi, który wiesz siada po prostu do komiksu gdzieś tam z bułą powiedzmy, nie, czy gdzieś tam w tramwaju sobie przeczyta tyle ile akurat zdąży i rzuci to na półkę, potem znowu do tego wróci. A właśnie nie, infidel wymaga jednak skupienia, infidel wymaga poświęcenia, trochę czasu. Ja w ogóle jakoś wczoraj byłem też zmęczony, zasnąłem w ogóle pod wieczór i potem właśnie tak myślałem, czy nie wiem, pójść spać dalej, czy yy, i nad ranem może wstać wcześniej i go doczytać do końca, czy może przeczytać yy, sobie ten komiks jednak przed snem. No i pomyślałem, że poczytam, poczytam, no i wciągnąłem się nie I zacząłem tam analizować, jakoś tam rozkładać, yy, chociaż na dodatkach, yy, na dodatkach to już rzeczywiście przysypiałem, ale to po prostu ze zmęczenia fizycznego. I dzisiaj, nad ranem, z tą nową energią, odkryłem, że on rzeczywiście wzbudza we mnie masę przemyśleń nie? na temat właśnie zachowań tych bohaterów i pokazuje bardzo multiperspektywicznie to wszystko. To nie ma jednego point of view. Tutaj mamy naprawdę ukazanie różnych zachowań i właśnie nie krytykę, nie? bo nawet jeżeli tu są zachowania, które budzą we mnie pozytywne czy negatywne emocje, to one nie są chwalone czy ganione. Nie masz takiego wrażenia? Nie, absolutnie nie. Zresztą no, tutaj pod tym kątem ja wspomniałem, że do pewnych rzeczy mnie przekonałeś, że, że może nie do końca ja tutaj to tak jak odebrałem mam rację. I Ja bym powiedział nawet więcej, że trochę skupianie się, a w wielu recenzjach widzę, że to jest podstawowy punkt wyjścia na tej ksenofobii i w ogóle tej warstwie politycznej jest trochę krzywdzące dla tego komiksu, bo tak jak mówimy, to tutaj jest ważny element ale to jest też tak poprowadzone, że w zasadzie no tak jak mówisz, tu mamy tą multiperspektywę, która powoduje, że tutaj każdy czytelnik się odnajdzie i po prostu jakby się zastanowi nad tym wszystkim. Ba, Ja bym powiedział, że nawet w zasadzie z perspektywy tego styku, tej warstwy rzeczywistej i tego nadnaturalnego, to ja bym powiedział, że w sumie końcówka dla mnie pokazuje to, że w ogóle ta warstwa polityczna mogłaby być w pewien sposób odcięta i działałoby to pewnie tak samo dobrze, co oczywiście mówię, nie, nie powoduje, że ja na przykład widzę, że tej warstwy politycznej mogłoby tu nie być, bo to by była zupełnie właśnie, inna historia. Ale tobie chodzi o to, że po prostu... No bo to zło rzeczywiście trochę żywi się emocjami, tak? I że po prostu te negatywne emocje mogłyby wynikać na przykład po prostu z jakiejś tam nienawiści, tak. Tak, na tak, przykład, tak. Do, nie do, wiem, do, do, zawiści, tak. zazdrości, a niekoniecznie tych uprzedzeń. O tym mówisz, tak, tak, tak, dokładnie tak. No, ja myślę, że to byśmy mogli króciutko rozwinąć się w sekcji mhm. spoilerowej, bo po prostu też tutaj to już by naprawdę wymagało wejścia z butami. czy znaczy, ja się zgadzam końcówkę, Tak, końcówkę, nie? Ale tak czy jakieś zadania. Tak, bo horror by działał, ale jednak komiks byłby uboższy wtedy, nie? Nie byłby, oczywiście, nie? No. dlatego ja mówię, że to absolutnie nie jest tak, że ja bym, y, chciałbym, żeby tej warstwy politycznej tutaj nie było, bo mówię, ona pod tym kątem jest wyegzekwowana dobrze. Natomiast no, tak jak mówię, rozwinę, jakie mam problemy, myślę, że za chwilę jeszcze w sekcji tej spoilerowej. No dobra, no to zaraz do tego przejdziemy jeszcze, tylko żeby tutaj może zobrazować to lepiej y, dla kogoś, kto komiksu nie zna. Y, mamy na przykład... Y... Właśnie postacie, które są oczywiście uprzedzone, tak chociażby w związku z tą wcześniejszą eksplozją w budynku, w której zginęło 7 osób, no to nie są przelewki. Ale też przykładowo mamy postać, która w jednej z rozmów tak dość jednoznacznie sugeruje, że jak gdyby ktoś coś komuś zarzuca, i druga osoba mówi, bo co, bo jestem muzułmanką, i tak jak gdyby stara w ten sposób właśnie no, zrobić z tej drugiej osoby no to tak właśnie rasiste. po prostu rasistę. Tak. Że nie ma właśnie całej tej otoczki, tylko chodzi tylko i wyłącznie tutaj o wyznanie, czy rasę, czy coś innego. I to też jest super. nie, Bo ja autentycznie wtedy, tak jak ta postać no, przekonała mnie jakoś do siebie, tak w tym momencie sobie pomyślałem no ale kurde, no jednak no, właśnie zdębiałem nie? i to jest super. Znaczy to, jest, to, to jest jedna z, moim zdaniem, pod kątem właśnie tej warstwy politycznej, to jest jedna z najlepszych scen w tym komiksie. Bo hmm. ona właśnie pokazuje, jak to jest zniuansowane, że niestety y, żyjemy trochę w takiej rzeczywistości, że z jednej strony bardzo często, y, bo to nawet nie chodzi tylko o y, religię, tak jak w tym przypadku, y, w tego komiksu, hmm. no tylko, że różne grupy, y, które no muszą walczyć, że tak powiem, o swoje prawa. Nie wiem, czy weźmiemy LGBT, czy właśnie jakieś mniejszości polityczne, czy, czy nie wiem, czy religijne, czy cokolwiek innego. No to z jednej strony tak, oni muszą się borykać właśnie z różnego rodzaju uprzedzeniami, ale z drugiej strony no, to nie może być tak, że jakby samo, sama przynależność do mniejszości już z kolei determinuje to, że ktoś staje się w określonych sytuacjach uprzywilejowany nie? W że ma sensie, immunitet że właśnie, może tak tak, powiedzmy. tak dokładnie, że ma ten, ten taki immunitet na naprawdę narrację i cokolwiek innego tym bardziej, że właśnie ta sekwencja jest świetnie podbudowana nie, gdzie my widzimy to, to, to wszystko co jest przedmiotem tutaj tej dyskusji z różnych perspektyw i tak naprawdę to jest też to co wspomniałeś w którymś momencie to czytelnik ma tak naprawdę tylko i wyłącznie pełen ogląd sytuacji a nie żadna z postaci bo każda z nich jakby widzi to tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy i to mhm. świetnie działa w kontekście pobudzania nas do określonych przemyśleń jako osób, które właśnie widzimy tę, tę szerszą perspektywę. Także to pod tym kątem to jest naprawdę jedna z najlepszych scen w tym komiksie. I do tego mamy też w tych wszystkich rozmowach bohaterów masę innych... Powiązanych z tym zagadnień. To znaczy, na przykład zastanawiamy się, czy parytety są ważniejsze od kwalifikacji, nie przy ubieganiu się o pracę. Tam w jednej rozmowie bohaterowie zastanawiają się, czy jeżeli seksualnie pociągają kogoś białe kobiety, to czy to sprawa, że jest rasistą? Czy tak, to jeżeli jest ktoś jest akceptacją w ogóle. Tak, to czy od razu jest mizoginem. I takie właśnie pokazywanie, że te nasze rozważania na temat poprawności rasizmu czasami, no idą ad absurdum, też jest super, że właśnie kurczę, ta multiperspektywa to jest coś, co naprawdę udało się moim zdaniem idealnie uchwycić i mm -hmm, dlatego tak. szkoda, że właśnie jedno z ważnych wydarzeń, o tym zaraz porozmawiamy, strefy spoilerowej, jest trochę nieczytelne, bo to myślę jest też bardzo istotne. No dobra, no to chyba już przechodzimy do podsumowania, nie? Tak, tak, tak, tak. No dobra, to z mojej strony warstwa wizualna jest niesamowita, chociaż no potrzeba tego momentu, żeby się do niej przyzwyczaić, żeby ją zrozumieć, jak ona w ogóle funkcjonuje, ale no, udało się osiągnąć coś wyjątkowego, jeżeli chodzi też o medium. Tak? Udało się w pełni wykorzystać medium komiksu, by zaaplikować nam właśnie strach, lęk, grozę, poczucie zagrożenia, niepewności, dyskomfortu. Świetny design tych monstrów, świetny miks technik, właśnie bardzo konsekwentny, ale i też ostatecznie spójny. Od strony fabuły teoretycznie klasyczna historia, ale właśnie poprowadzona bardzo sprawnie przez kogoś, kto jednak rozumie mechanizmy rządzące się horrorem i warstwa polityczna, czy też społeczno-kulturowa, bo w sumie czy to jest polityka, to też jest osobna kwestia, ale cały ten wątek społeczny też został ciekawie zaprezentowany i tutaj też jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Mówi się, że to jest, że ten komis jest odpowiednikiem filmów Jordana Pilego i ja rozumiem hmm. tę analogię, ale nie. właśnie absolutnie bym tak nie powiedział, no bo okay, no okej, Pile też porusza tam jakieś kwestie społeczno-kulturowe w swoich filmach, ale ja absolutnie bym tutaj nie stawiał znaku równości z czegoś takiego, bo to są jednak dwie różne rzeczy i nawet nie chcę tego teraz rozwijać, po prostu nie popieram tego. Ja się zgadzam. Też nie będę tego rozwijał, ale no, w przedmowie mamy nawiązanie do Uciekaj, które jest moim zdaniem przestrzelone. W Posłowiu mamy opowiadanie, jak to w horrorze nie możemy w komiksie zrobić jumpskerów, które jest głupie, także no niestety, no, rama w postaci <śmiech> tych dodatkowych tekstów nie jest specjalnie akurat udana. Co nie zmienia faktu, że ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, to jest na pewno komiks godzin uwagi i warto się w nie go zaopatrzyć i go przeczytać. Fajna rzecz. Mm -hmm. No dobra. No to y, myślę, że na tym możemy zakończyć sekcję spoilerową. Wszystkich, którzy komiksu nie czytali zachęcamy by się w niego zaopatrzyć. Zwłaszcza też, że to jest całość, nie? że nie musimy czekać na kolejne albumy, które się ukażą szybciej, później, bo że seria zostanie przerwana, że akurat non-stop komiks nie przerywa serii. Yy, ale wiecie jak to jest z rynkiem komiksowym czasami. A tutaj po prostu boom, raz płacicie, cena na okładce to jest 46 zł. w sumie, też malutko malutko, nie no, jak za ten komiks to, to jeżeli ktoś jest fanem horroru to moim, moim zdaniem w ogóle brać w ciemno koniec, k koniec kropka, nie, nie ma tematu będziemy, możemy dyskutować o przesłaniu o tym, czy tutaj coś jest mniej lub bardziej udane i tak dalej, ale jeżeli ktoś jest fanem horroru, to moim zdaniem na pewno nie będzie zawiedziony, a szczególnie właśnie za tę cenę, to, to jest świetna rzecz no zwłaszcza, że jak wiemy jeszcze w sieci można to dostać sporo taniej, więc polecamy, a my teraz przejdziemy do strefy spoilerowej Uwaga! Spoiler! No dobrze, Jerry, witam Cię po drugiej stronie. Witam, witam. No i teraz nie, może chciałbyś zacząć od czegoś konkretnego w strefie spoilerowej? Znaczy, ja tak naprawdę to bym chciał poruszyć dwa wątki, które mówię, dla mnie trochę powodują tę ambiwalencję, o której mówiłem wcześniej. I zacznę od tego drugiego elementu, który jest właśnie dla mnie przykładem takiego trochę e scenariuszowego e no znowu śniemy Mówiłeś, barstwa, nie lenistwa, Tak, ale no tak, no mówię, no trochę, trochę to są za mocne słowa, bo to nie jest coś, co psuje ten komiks, a, a mianowicie mamy finał e tak naprawdę wątku tego nadprzyrodzonego, kiedy to Medina jako nasza główna bohaterka tak z perspektywy jeżeli ktoś czytał komiks dawno i na przykład nie pamięta albo nie czytał <śmiech> chce po prostu Przypomnij. posłuchać postanawia zwalczyć to zło w ten sposób że udaje się do piwnicy budynku odkręca gaz i postanawia wysadzić budynek i ja przyznam się otwarcie nie zrozumiałem intencji bohaterki nie zrozumiałem jakby jaki jest cel te, tej bohaterki tym bardziej, że tutaj mamy trochę dyskusyjną w ogóle genezę tego zła, w tym sensie, że my z jednej strony bardzo bezpośrednio dowiadujemy się, że te demony no to są duchy tych, którzy zginęli w tym domniemanym zamachu tego sąsiada muzułmanina mhm. natomiast z drugiej strony pojawia się wątek okultystyczny, który się pojawia i który jest tak napisany, że ja też go do końca nie rozumiem. I, I to powoduje, że dla mnie ten finał staje się bardzo mocno dyskusyjny. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dowiadujemy się w ramach tego, tej sekcji okultystycznej, gdzie mamy pokazane, że w tym miejscu mieszkał niby jakiś tam domorosły okultysta, który w którymś momencie jakoby otworzył portal... Który, nie wiem, spowodował, że jakaś negatywna energia dostaje się, czy dostała się do tego budynku, i mamy dosyć jasno powiedziane, o czym Medina też jest poinformowana: że aby to zło zostało wykluczone, czy wróciło za światy do no to powinniśmy odwrócić jakby w tej chwili to, co zostało dokonane. I to jest dyskusyjne na dwóch poziomach, bo po pierwsze scenarzysta jakby sugeruje nam, że trzeba by jakoś odwrócić działanie tej, tej negatywnej siły, nakierując, nakierowawszy ją na postać, która otworzyła ten portal, a z końcówki dowiadujemy się, że ta postać umarła w 1959, czyli pewnie z 50 lat przed akcją komiksu. A z drugiej strony, jeżeli byśmy potraktowali to w inny sposób, no to, czyli tak, że właśnie się skupiamy na tym, że no to są po prostu duchy tych, tych zmarłych, no to też jest to dla mnie dyskusyjne, no bo duchy z samym budynkiem jakby nie są związane, tylko są związane z tym miejscem i dla mnie samo zniszczenie budynku nie rozwiązuje nijak problemu, nie więc nieważne, czy ta opcja numer jeden, czy ta opcja numer dwa, tak czy siak jakby sposób Medyny wydaje mi się bardzo mocno dyskusyjny, co jest Zresztą pokazane w finale tego komiksu, no bo widzimy, że to zło nie zniknęło. A na marginesie, no nie wiem, jakie ty miałeś poczucie, ale ja odniosłem trochę wrażenie, że właśnie w kontekście ty, ty, ty, ty, ty, tego, że wychodzą trochę te braki w umiejętności jeszcze dobrego rozpisania scenariusza, no to cały ten wątek okultystyczny mógłby być w zasadzie pominięty, no bo mówię, tu nam się trochę sugeruje, że w tym domu musiało się coś dziać wcześniej, no bo jest postać, która wprost mówi, że pisała różne posty i artykuły właśnie o tym domorosłym okultyście, czyli mówię, mamy wyraźnie zasugerowane, że jakaś siła funkcjonowała w tym domu już wcześniej, a z drugiej strony właśnie w końcówce jest to zupełnie porzucone, Trochę o tym zapominamy i tak naprawdę właśnie skupiamy się na tym, że że nie, że jednak mamy nawet taki, te, taką stronę, gdzie mamy pokazane, że właśnie duchy w różnych kulturach tak powstają, nie, że ktoś ginie gwałtowną śmiercią i te negatywne emocje związane z tym, że e, umiera w okolicznościach e, gwałtownych, rażąc, e, czy czy mm, no, chowając urazę do kogoś, kto odpowiada za tę śmierć, no to zostają przywiązane nie wiem, do miejsca, do osoby i, i później jakby próbują się mścić, nie? I, I to jest dla mnie takie trochę niespójne, nie? Trochę, trochę mnie to osobiście gryzie. Ty, ty jakoś nie masz z tym problemu? Z, z, z tym elementem? Nie. <śmiech> Krótko Piękne, nie. Tak, mówiłeś przez te pięć minut. Tak. Nie, Jerry, nie mam problemu, bo ja sobie to dzisiaj... Znaczy, miałem trochę w trakcie lektury, ale dzisiaj... Y sobie to poukładałem powoli w głowę, więc tak, jeżeli chodzi o wątek okultystyczny, no to wiemy, że właśnie w latach 50 ktoś tam kombinował z okultyzmem nie? i że rzekomo otworzył jakiś portal. Przy czym y, to nie był jakiś domorosły kultysta, nie? tylko to jest osoba, która ma swoją stronę na Wikipedii, która właśnie zajmowała się tam badaniem y, kwestii uczuć, emocji, nie wiem czy to był jakiś naukowiec, czy co, bo właśnie nie mamy wszystkich szczegółów, ale to nie jest mm. istotne. Chodzi tylko o to, że ta osoba rzekomo jakoś naruszyła strukturę między naszym światem, a tym światem właśnie demonów powiązanych z emocjami. To, że coś takiego występuje w różnych kulturach, to też jest dla mnie super, bo to pokazuje, że to wiesz, to nie jest tak, że mamy do czynienia właśnie z jakimś muzułmańskim demonem. Bo zazwyczaj, no, tak, jeżeli tak, tak. mamy. W sumie, ja sobie to też dopiero dzisiaj uświadomiłem, że tak jak mnie zawsze cieszyły filmy, które na przykład pokazywały nam społeczność żydowską i żydowskiego demona, społeczność muzułmańską i muzułmańskiego demona, że to w sumie też jest słabe, nie? że to zawsze jest takie uwarunkowane w danej kulturze, nawet jeżeli ten demon wpływa na w ogóle cały świat przedstawiony, to że to jest tak mocno zakotwiczone. A tutaj nam się pokazuje uniwersalność tego problemu, że to nie chodzi o to, czy to są muzułmanie, czy kto inny, czy katolicy, czy ktokolwiek inny, tylko chodzi o to, że właśnie w każdej kulturze przecież wierzymy, że negatywne emocje mogą się odbić, tak? że mogą znaleźć odzwierciedlenie w naszym świecie. Przecież mamy też te takie legendy podania ludowe w sumie, nie? że ktoś coś powie, źle spojrzy na dziecko, nie w ogóle cała kwestia złego spojrzenia, nie? czy właśnie tego, że dziecko się przeklnie i tak dalej, te wszystkie czerwone wstążeczki i inne cuda, to jest rzeczywiście obecne i to nawet niekoniecznie, niekoniecznie w związku z religią, ale też po prostu z jakąś tam wiarą ludową, i to pokazuje tylko uniwersalność tego problemu. No i my mamy tylko wiedzieć, że ktoś tam prawdopodobnie no, otworzył jakąś szparę między tymi światami i potem dochodzi do tego wypadku, do tej eksplozji. No i właśnie no, ale, mamy... to, ale to widzisz jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym domniemanym otwarciem portalu, a tym, że teraz te negatywne emocje się przyczepiły do tego budynku? Tak, bo właśnie zobacz, co się dzieje w momencie eksplozji. My mamy pokazaną perspektywę koreańskiego małżeństwa, tej dwójki nauczycieli i młodego małżeństwa, które właśnie zamierza coś zrobić z sąsiadem, który się dziwnie zachowuje i wystawia jakieś pudła pod drzwi. No i mamy właśnie tego muzułmanina, który najprawdopodobniej rzeczywiście zbierał materiały wybuchowe. Dlaczego? Czy chciał dokonać zamachu? Czy, Znaczy no pewnie chciał coś gdzieś kiedyś wysadzić, no bo dlaczego miałby trzymać to w takich ilościach, zwłaszcza, że wiemy, yy, ja, ja się zastanawiałem, czy to na pewno miało, miała być jakaś bomba, ale tak, miała to być bomba, bo wiemy, że ta eksplozja na korytarzu doprowadziła do zapalenia się innych materiałów wybuchowych w mieszkaniu tego bohatera. Czyli a poza rzeczywiście... Tym, a poza tym, bo to jest ten drugi element, który jest dla mnie bardzo dyskusyjny, tam też jest wprost powiedziane, że na yy, komputerze jego znaleziono, że on wchodził jakby na strony no, internetowe, tak, anarchistyczne, ale też jest chyba powiedziane właśnie takie, które tam umożliwiały, czy tam uczyły, jak zrobić właśnie domową bombę, nie? Tak, ale to, co jest tutaj bardzo ważne, on wchodził na strony anarchistyczne i na jeden raz, na jedną stronę ISIS. Uhum. Na tylko jedną stronę jakoś tam powiązaną z ISIS. Czyli to o to chodzi, że on nie był związany z ISIS, on był anarchistą, ale tak. przez to, że był muzułmaninem, on był zły, tak? bo był anarchistą, bo miał... był jakoś tam skrzywiony psychicznie i chciał rzeczywiście coś gdzieś pewnie wysadzić. Ale to nie jest tak, że on był wojownikiem swojej religii i tak dalej. A ludzie go oceniają tylko przyz, przez pryzmat tego, że jest muzułmaninem. I jak go oceniają? Mamy te dwie nitki. tak? Mamy ludzi, którzy nie chcą reagować, no bo żeby nie zostać oskarżonymi o rasizm i mamy ludzi, którzy po prostu stricte mówią, a muzułmanin terrorysta, tak? Arab, który właśnie zaraz krzyknie Allah Arbar i tyle. nie? Dlatego Mamy tę nienawiść, która tam narasta nie? i niepokój. Mamy ludzi, którzy szczerze go nienawidzą, którzy właśnie uważają go za terrorystę, już pewnie wiążą go z innymi zamachami z góry i tak dalej. Mamy to małżeństwo koreańskie, które też jest wypełnione tą nienawiścią, tak, bo mąż tam nie dostał pracy w związku z tym, że zatrudniono jakiegoś czarnoskórego i on tam właśnie sugeruje, że to chyba było tutaj, nie? że nie przez kwalifikacje, a przez to, żeby tak. po prostu był czarnoskóry, ale my też tego nie wiemy, nie? bo może i tam tamten czarnoskóry miał dobre kwalifikacje, lepsze od ale, wiesz, ale i tak Ja po prostu cały czas mam problem z tym, że ja tu nie widzę żadnego łącznika pomiędzy tym wątkiem okultystycznym, a tym. No, to, co dostajemy w końcówce i to, co właśnie jest pokazane nam, że jakby to ta negatywna energia pozostaje w związku z tym, wiesz, tym eksplozją negatywnych emocji, że się tak wyrażę. To tutaj ale właśnie zobacz, to... mamy ludzi, Ludzi, którzy nienawidzą się nawzajem, tak? No którzy tak. właśnie, przecież tam jest nawet pokazane, że oni nad dzieckiem właśnie mówią, że czarny bydlak to, czagny bydlak tamto. I po prostu się w ogóle z tym nie krępują. Mamy tę naszą czwórkę, która też już tutaj snuje negocjacje. Nie, to jest, to jest jasne. Ale zobaczcie, to, to, to jest początek nie, tych negatywnych emocji. A po chwili to nasze małżeństwo przypadkiem aktywuje te ładunki wybuchowe, bo my też wiemy, że ten właśnie muzułmanin był zaskoczony, że doszło do tej eksplozji. W ogóle mhm. nie wiedział, co się stało, że jak go złapali, to że był w szoku. I mhm. Ta eksplozja, mimo tego, że nie była w ogóle związana, czy no, okej, okay, ten facet tam to przyniósł, tak postawił, miał jakieś złe zamiary, ale całe to wydarzenie tutaj nie ma z tym nic wspólnego. Ono jest wynikiem tej nieufności i też znowu takiego, yy, no, że och, my go teraz przeszukamy, tak, ci ludzie byli nieostrożni, ona się tam potknęła, boom. Y Przypadek losowy po prostu nagle doprowadza do tego, że ta spirala nienawiści, nieufności uprzedzeń się nakręca, bo wszyscy zaczynają. Nie, no mówię, to jest, jest jasny Szymast, ale mówię, gdzie tu okultyzm? No właśnie tutaj, jeżeli no nie, tutaj no, jest tak, masz no, nie, cienką... Ale, ale, no nie, no, ale masz, masz powiedziane tak. Queen, wierząc, że ludzkość jest zbyt chora, by istnieć, wypuścił na Nowy Jork falę nadprzyradzonej ciemnej energii, a potem go opętało i teraz tylko jeśli udałoby się odwrócić strumień z powrotem na niego, można by zamknąć portal i cofnąć złe moce do ich wymiaru. Dla no, ale mnie ten, to ten wszystko ten co tutaj mówi, mówimy, że on to spisywał na blogu i że to są biedy że on nie wie no w do końca co no, i jak. No tak, no ale właśnie z tym ja mam problem, bo wiesz, mamy podbudowywany wątek okultystyczny, który jest sugerowany, że coś jest na rzeczy, no tak jak mówisz, jest pokazany ten gość jako ktoś, kto jakby pracował nad emocjami, ma jakąś tam stronę na Wikipedii i tak dalej, i tak dalej, czyli coś jest jakby z jednej strony na rzeczy, a z drugiej strony jakby tutaj to jest dla mnie bezdyskusyjne, to jest jakby dla mnie problemem jest tylko to, że ja absolutnie nie widzę łącznika. Tego wątku okultystycznego mogło by nie być. To jest tylko uatrakcyjnienie, że tak powiem, tej warstwy horrorowej, bo mamy te, wiesz, te okultystyczne wszystkie ślaczki, mamy to śledztwo i tak Ślaczka. dalej, tak dalej. No. E, no, trochę wiesz, teraz się nabijam, przepraszam. Tak, e, ale, ale właśnie. Ale, ale, ale wiesz, tego by mogło po prostu nie być, bo dla mnie to jest tak, że tutaj kluczem je, jest to, że tutaj t, czy był portal, czy go nie było, to jest bez znaczenia. Więc jakby Ale dla nie, mnie to. Znaczy, no dobra, to i mi skończyć tylko. Bo no. tu ty mówisz cały czas tylko, że jest bez znaczenia, więc już się nie nakręcaj na to. I zobacz. I z jednej strony masz. Jeżeli śledzisz taką fabułę horrorową, nie? No to masz wierzyć, że tam dochodzi do tej wyrwy i potem w związku z tym, że ci ludzie zginęli, po pierwsze, miejsce tragedii. Tak? Więc no typowy wątek w horrorze. Tak jakiś cmentarz, właśnie miejsce, ludobójstwa, etc. Duchy pozostają. Po drugie, sama kwestia to, że ci ludzie pałali negatywnymi emocjami właśnie związanymi tutaj z, z ich, tym rasizmem czy jakąś tam mhm. inną ksenofobią, nienawiścią na tle, no jakimkolwiek, no bo tam o różne rzeczy chodziło. I te negatywne emocje sprawiły, że oni nie opuścili tego miejsca, że oni utknęli w tej wygbie Zresztą to jest wszędzie obecne, nie wiem, przecież polskie opowieści o wąpierzach, o wampirach, tak? o upiorach, no to też często... Nie, nie wiem, no, ale to jest, to, jest, to jest dla mnie wiesz, to jest logiczne, tylko że tak, ja tu zobacz, cały czas nie widzę łącznika o pomiędzy tym Queenem całym. Że jeżeli jesteś czytelnikiem, który nie zna tych tropów, no to potrzebujesz tego wątku portalu, że do tego tam doszło, a jeżeli znowu chcesz to czytać stricte metaforycznie, no to rozumiesz, że tak naprawdę tam nie musiało być żadnego okultysty, może to wszystko było nawet zmyślone, bo ważne jest tylko to, że negatywne emocje oddziaływują na świat przedstawiony, ale, ale na właśnie... świat realny. Ale to jest kluczowy problem, bo tak jak mówisz, no jeżeli ktoś zna te tropy, to, to w tym momencie, to tak jak mówisz, tego kultysty mogłoby nie być, bo sam to przed chwilą powiedziałeś. A z drugiej strony, jeżeli ktoś nie zna tych tropów, no to dostaje wytłumaczenie, które się kupy nie trzyma, bo ma podbudowę w postaci portalu, tylko nie że. Nie, no ma, zobacz, masz budynek, który jest przejściem, tak? I, ale, no masz ale, tutaj, masz tu, ale, tutaj, ale, tutaj to... ale, tutaj, ale, tutaj, właśnie problem polega na tym, że, to z kolei jakby nie działa dla mnie. Jeżeli, jeżeli, mamy, bo tak, jeżeli mamy czy przyjmujemy, że tutaj mamy do czynienia z tym takim klasycznym tropem w postaci złe miejsc, znaczy złe emocje, duch przywiązany do miejsca. To jest super. To, dla mnie to się trzyma perfekcyjnie. Kupy ale to są i właśnie mi to niezwykłe duchy, a te takie emanacje tych negatywnych emocji. Tak, tych nie, no, duchów, tak? No I do, dlatego jest potrzebny tak. portal, żeby pokazać, że to jest coś wynaturzonego. To nie są po prostu duchy, których są w zemsty. To są te ich. Yy ubrane właśnie w sztafasz upiora uprzedzenia i nie, nienawiść. Bo nie, to, to, to wiesz, to jest dla mnie wszystko zrozumiałe, tylko dla mnie, jeżeli założymy, że ten wątek okultystyczny faktycznie jest w tym, bo, bo dla mnie to jest nieczytelne, on po prostu w którymś momencie znika i tyle. No to mhm. jeżeli z kolei założymy, że to, co tam jest mówione, czyli że faktycznie został otwarty jakiś tam portal i że coś się działo w tym budynku wcześniej, no to z kolei ja nie widzę związku jakby przyczynowo-skutkowego, bo to, co tutaj jakby jest nam pokazywane w Ale o to w, chodzi, że niby, gdyby śledztwa, nie działalność tamtego, no, no to by nie doszło do tej emanacji zła, tak? To oni by po prostu zginęli i tyle. No, no teoretycznie tak, tylko że z kolei w praktyce jeżeli mamy to, że nie wiem, gość został opętany i zginął w 1959 i teoretycznie w budynku coś się działo wcześniej, no bo ty, ty mówisz, że ten gość mówi, że to są bzdury, ale nie, on tam tylko mówi, że on to zbierał przez, przez tyle lat i że jakby teraz ma dowód na to, że yy, kolejny jakby, że się coś tam z tym zadziało. Dla mnie to jest nieczytelne po prostu, bo wiesz, bo yy, jeżeli mówię, jeżeli przyjmujemy, że ten wątek okultystyczny ma jakiekolwiek znaczenie fabularne, no to mielibyśmy sytuację taką, że okej, okay, był otwarty portal, ale to coś się tam musiało dziać, no bo, bo, bo, bo, wiesz, bo była wypuszczona ta energia i co i gościu otworzył Portal, i nie wiem, ale nie może nie go było i co się nienawiści takiej przez tyle no lat. No nie, no ale no, jest powiedziane, ale go opętało, no to co się z nim stało? to przez 50 lat nic w ogóle się, się nie działo, ale bo gościu otworzył portal, żeby wypuścić negatywną energię i czekał 50 lat, aż ludzie zaczną się wyzywać. No wiesz, jak jest w blokach. No tam podejrzewam, że nienawiść była, nienawiść była cały czas, a ludzie w blokach też umierają. No, dla mnie to, to naprawdę. Ja nie widzę tutaj jakby ale... sensownego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy jednemu. źródłem informacji jest koleś, który po prostu był jakoś zafascynowany tą historią, a ostatecznie sam mówi, że tracił czas na ten nonsens. Tak? Ale to było... ja to wszystko rozumiem, tylko że jeżeli Więc mamy podbudowywane... ty nie możesz interpretować tego jako stuprocentowy fakt w świecie przedstawiony. Ale jest jakaś... no właśnie ja tego tak nie interpretuję, tylko że mnie to, mi to właśnie przeszkadza, że mamy budowany wątek okultystyczny, który z jednej strony, któremu jest nadawane jakieś określone znaczenie, no bo tak jak mówisz, to poza tym gościem mamy chociażby ten wycinek jest, ale prasowy. Ale on nie ma... On, no kurczę. O... No ja nie wiem, to, to z, możemy w tym momencie przerwać, bo albo się nie rozumiemy, albo y, rozmawiamy obok, bo naprawdę wiesz, dla mnie mhm. y, te, ten element po prostu mógłby nie istnieć, bo ja nie widzę związku przyczynowo-skutkowego, czy nie widzę łącznika pomiędzy tym, bo albo właśnie zakładamy, że ten wątek okultystyczny to są bzdury, tak jak ten gość to kwituje mhm. I, i, i po prostu to nie ma znaczenia, ale w tym momencie to, to mnie wkurza to, że mamy teoretycznie budowany jakiś tam łącznik pomiędzy jakimś tam domniemanym czy niedomniemanym okultystą, a tym co się wydarzyło teraz bo tego łącznika nie ma, uznajemy, że to są bzdury, a z kolei jeżeli ten łącznik jest i założymy, że ten okultysta faktycznie coś zrobił i teraz to skutkuje tym, że po śmierci mamy te e, inkarnacje demonów, to z kolei według mnie to nie jest wyjaśnione, bo tak jak sam mówisz, no gościu mówi, to były dobra, bzdury. Dobra, dobra, dobra. Rozumiesz to, o co mi chodzi? Tak, to teraz daj mi jeszcze dopowiedzieć trochę rzeczy. E, więc e, dla mnie to nadal jest ok, bo e, sam wątek okultyzmu tylko nam sugeruje, że ta przestrzeń jest podatniejsza nie, na takie właśnie wydarzenia, a zarazem w związku z tym, że my nie wiemy do końca co tam zaszło, jak zaszło, tak, co się stało z tym facetem, bo to są tylko jakieś tam właśnie urywki bez właśnie sensownego źródła? No to tutaj można snuć rozważanie, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że w tej przestrzeni, jeżeli zakładamy, że rzeczywiście ona była podatna, no to potem ta cała eksplozja sprawiła, że doszło do tego wynaturzenia, do tego, że te negatywne emocje właśnie mające postać jakichś właśnie upiorów, dziwnych właśnie tworów, właśnie to jest To jest jasne. To jest absolutnie no tak, jasne. Ale właśnie, I to pokazuje, że to działa się w tym miejscu i dlatego właśnie w tym miejscu i dlatego potem Medina, widząc właśnie, że te siły istnieją, bo ona je widzi zwyczajnie, tak swoimi mhm. oczami, ona je czuje i do tego widzi, że one zabijają każdego, kto jest w tym budynku, że one właśnie wyciągają z ludzi to, co najgorsze, stara się jakkolwiek go uszkodzić, wie, że tam jest właśnie ta instalacja gazowa, więc chce spróbować wysadzić ten budynek nawet jeżeli nie wysadzić, to uszkodzić go na tyle, żeby po prostu już nie nadawał do zamieszkania, żeby nikt inny tutaj nie przyszedł, no bo ona, oni nie wiedzą nic w końcu, jak to jest z tym portalem. Oni tylko wiedzą, że na tej przestrzeni działa coś, co morduje ludzi i co chce też, ona wie, że prawdopodobnie zabić jej przyjaciółkę najlepszą. Znaczy ja myślę, że my się tu nie zgodzimy, bo dla mnie to i tak ma średnio sens. Ja Ale co ona stanie... ma zrobić? Ona w tym momencie po prostu jest w ciemnym lesie. Ona straciła tę dokumentację, mają ją za morderczynię, nie? straciła ten symbol właśnie tych pozytywnych emocji i właśnie mm -hmm. też tożsamości swojej przyjaciółki i ona nie ma już wyjścia, co ona ma zrobić? Ona zaraz umrze tak czy siak najprawdopodobniej, a no, On, w najlepszym Ona, wypadku... ona, ona, ona umarła, umarłaby na własne życzenie tak naprawdę, bo zamiast wyjść z budynku i spróbować do, doprowadzić do sytuacji, żeby tego wszystkiego w ten czy w inny sposób uniknąć, no to, to ona schodzi do piwnicy decydując się na wysadzenie budynku, co wiemy, że nie rozwiąże problemu. No nie wiemy, bo, bo, tak? Bo, je, bo, bo, jesteśmy, bo jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie na tej parceli, nawet jak będzie tam wybuch, to zaraz powstanie wieżowiec kolejny. No chyba, że nikt go nie kupi przez ten czas. Znaczy, w, w Nowym Wiesz, Jorku. No, ale ale nie, no. No ale nie wiesz, gdzie się ten budynek znajduje. Masz bohaterkę, która jest po prostu w ciemnym lesie. No, Wszyscy i, wokół niej giną. I tak nie, dalej. Dla mnie, dla mnie mówię to, się. Ale ona się... nie może wyjść z tego budynku, bo nie, no, okay, tam ale to stoi to. Dla, dla, mnie, dla mnie to okej, okay, to jest coś, co mówię, to, to, do czego mnie przekonałeś, że to ma sens. Tylko ja i tak cały czas nie widzę żadnego łącznika pomiędzy tym domniemanym okultystą, a tym, co się dzieje w budynku. Ale właśnie, mówię, mamy, i teraz mamy, dochod... dwa, mamy dwie wersje wydarzeń. Albo, tak jak mówię, tego okultysty nie było i to są bzdury, co w tym momencie no to logiczne, że to nie ma żadnego przełożenia na budynek. Ale właśnie zobacz, i jeżeli tak do, na, na końcu się zastanawiasz, tak, czy był okultyzm czy nie, no to dochodzisz właśnie do tej myśli, że Albo tam był portal, to jest fabułka na zasadzie był portal, pojawiły się demony, poszło, albo właśnie się zaczynasz zastanawiać, czy to nie jest po prostu tak, że to tylko ta nienawiść, że po prostu te złe, negatywne emocje w tych ludziach sprawiły, że doszło do jeszcze tragiczniejszych wydarzeń i możesz to odczytywać prosto, jako właśnie horror, tak? Zginął człowiek, tak masz cmentarz indyjski, cokolwiek, i teraz te właśnie duchy żądne zemsty, czy po prostu przepełnione emocjami, które nie muszą być uzasadnione, bo jak tutaj właśnie wiemy, one nie były do końca uzasadnione, tylko częściowo. I to też jest super, nie, że ten facet rzeczywiście był anarchistą, który chciał coś tam wysadzić, czy zabić, czy nie, to nie wiemy, ale chciał właśnie dokonać zamachu. To też jest super, że właśnie on nie jest zupełnie niewinną jednostką owieczką, która przypadkiem znalazła się tutaj w tej sytuacji, ale wiemy też, że jednocześnie te obawy, chociaż niby się potwierdziły, były też bezzasadne, bo to wcale nie chodziło tutaj o właśnie walkę za wiarę, tylko o coś innego, jakieś inne ideologie, spaczenie jakieś psychiczne, nie wiadomo. I, I w tym momencie możesz też zrozumieć, że wypuścił demony na Nowy Jork. Chodzi o to, że po prostu wszędzie i we wszystkich kulturach tak, ta nienawiść rodzi po prostu dalsze zło i można to rozumieć horrorowo, że rzeczywiście zostają jakieś tam demony, duchy, diabli, wiedzą co. Albo tak właśnie metaforycznie, że po prostu przez tę nieufność, właśnie przez tę chodzącą nienawiść, przez to, że albo mówimy że jestem rasistą, ale albo z znowu zarzucamy wszystkim wokoła rasizm, że nie wychodzi nic dobrego, że chodzi po prostu dalsze zło, dalsze zło i właśnie dlatego tutaj wszyscy ostatecznie kończą tak jak kończą, bo ten komis kończy przecież strasznie negatywnie. Nie? Niby nasza bohaterka się godzi z matką, ale my widzimy, że to cały czas nie ma tam ufności, że to cały czas jest takie, że to może runąć w każdym momencie. I, ale i że wiesz, ta... ale z, m, dla mnie naprawdę i tak to jest mimo wszystko problematycznie prowadzone, bo zwróć uwagę jeszcze chociażby na jeden element, którego w ogóle nie poruszyliśmy. Mhm. Część mieszkańców widzi te demony, część ich nie widzi. Ja no. na początku zakładałem, że właśnie w związku z tym, że mamy do czynienia, co nam też ten finał pokazuje, że nieważne czy te emocje były zasadne czy nie, ale jakby te demony powstały z tych negatywnych emocji, które obarczają muzułmanina za swoją śmierć. Ergo właśnie muzułmanki widzą tę postać. Ale nagle się okazuje, że część sąsiadów też widzi te duchy. Bo przecież tutaj mamy sekwencję, jak nie wiem, jest sekwencja na schodach, kiedy wychodzi jeden z sąsiadów i mamy trzy osoby w kadrze chyba na przykład. Mhm. Jest Medina, jest jakiś przypadkowy sąsiad, który otwiera drzwi i jest jeszcze jeden gość i Medina widzi tego ducha. Przypadkowy gość widzi tego ducha, bo wali go po głowie jakąś tam kijem od sztotki czy czymś takim, a osoba w drzwiach go nie widzi. I dla mnie to w tym momencie to przestaje być już jakby spójno, spójne i jasno pisane, bo właśnie to jest to, dlaczego ja wracałem do tego wątku okultystycznego. Jeżeli ten wątek byłby tutaj zaszyty, to wiesz, to ja bym to rozumiał, że okej, okay, mamy te po prostu jakby wypuszczone demony i one w tym momencie mogą tak działać, że nie wiem, ktoś jest bardziej podatny, ktoś mniej podatny i w tym momencie jakby on je widzi albo nie. Ale w tym momencie z kolei, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy te demony zrodzone z nienawiści, Nieważne czy zasadne czy nie. No to dlaczego niektórzy je widzą, a niektórzy ich nie widzą? Ale to nie? też. Rozumiesz o co chodzi. Mm -hmm. No tak, ale kto je widzi? Widzi je Medina, e, widzi je Aisha, e, widzi je e, Matka Toma i widzi je e, ten nasz okularnik, tak? Nie, widzi je na przykład przypadkowy sąsiad, dokładnie. no Zaraz ci znajdę kadr, w którym. Mm -hmm, to było tak, rozdziale. rzeczywiście, jeszcze jeden sąsiad. Tak, ale czy to nie jest właśnie tak, że mimo wszystko to są, bo rasiści ich nie widzą? No, rasiści ich nie widzą, ale. Rasiści znowu, są przez nie kontrolowani. Nie, nie okej, okay, ale tylko to znowu mamy sytuację taką, że, yy, yy, ja jakby, no, nie, nie widzę jakby uzasadnienia, dlaczego na przykład właśnie ten sąsiad go, no, widzi tego ducha. No Tym bardziej, że nie postać, jest rasistą która... po prostu, no. Hmm. Może nie ma tych uprzedzeń. No został właśnie w tym mieszkaniu, nie wyprowadził się, no po prostu stwierdził, że wydarzyło się, co się wydarzyło i tyle, i żyjemy dalej. Bo to no też nie jest... wiem, ale, ale to wiesz, ale to, to z kolei to znowu, to zobacz, jak je, jeżeli idziemy takim tropem interpretacyjnym, to to jest właśnie dla mnie problem ale z, wiesz, z tym komiksem, nie, że... Tak, jak... nie, to jest super, bo zobacz, że na przykład y, to pokazuje, że rasiści tego nie widzą, bo oni są przez to sterowani, nie? Oni są no sterowani ale nie, przez ale, demony. Ale to nie jest super, Jest super, czekaj, bo, czekaj. Bo, bo, no, jest super no. bo gdy Medina zarzuca sąsiadce, która widziała po prostu, jak Ashley zrzuca, także Ashley trzyma, bo trzyma swoją teściową potencjalną i demon mhm. właśnie ją spycha, ale to wygląda tak, jakby to Ashley ją zrzuciła i mhm. sąsiadka, która to widziała, która nie jest rasistką, tylko mówi co widziała, tak? No. Nie ma demona, ale w momencie, gdy Medina zarzuca jej rasizm, sama wywołuje te negatywne emocje, mówiąc o tym, że jest muzułmanką i ona sama ściąga demona na tę to, to Nie, nie, nie, to, to nie jest, tylko właśnie ja chciałem nawiązać do tej sceny, bo ja ją zupełnie inaczej odbieram. To, że ten demon się tam pojawia, to nie jest kwestia oskarżenia o rasizm, tylko tego, że Medina tam jest i ona widzi te demony. Przecież te demony cały czas już na nią polują. To, ta, to tak nie jest. Właśnie to według mnie to, wiesz, to jest po prostu niespójnie pisane. Tu czegoś mi brakuje. Tu, możemy to nad tym dyskutować, tylko że, wiesz... musimy tak naprawdę się Ale do czego w momencie, gdy... Y Rodzi się konflikt na tle właśnie tutaj yy, no, religii nie, pochodzenia. Nie, wiesz co, to, ale tylko ci mówię, że to naprawdę jest moim zdaniem nie do obrony, bo byśmy mogli rozłożyć każdą jedną scenę. Mamy sekwencję na przykład tych pogaduszek wśród tych przyjaciół. To dlaczego na przykład demon jednym się pojawia, innym się nie pojawia? No bo Siedą pokazuje w jednym i tym nam, samym pokoju. W jednym no bo pokazuje właśnie pokoju. nam w ten sposób, kto tutaj jest już pod kontrolą tych demonów, a kto nie. Bo wszyscy, którzy chcą słuchać historii o tym, że zły Arab wysadził, budynek, nie widzą go. A cała reszta, która nie wierzy w tę historię, N widzi nie, go. Tu, tu, tu mnie nie przekonujesz, bo to naprawdę już nie, nie chcę mi się w tej chwili kartkować do tych poszczególnych sekwencji, ale na przykład mamy postać tego kolegi chociażby e, tego okularnika, który no. też e, jakby jednoznacznie jest nam pokazane, że on jest jakby po ich stronie i on im pomaga przecież, a on tych demonów też nie widzi. On zostaje widzi, przez widzi nie zabity. Nie, no. widzi. No nie, no okularnik widzi, ale ten jego kolega nie widzi a. tych demonów. Mm -hmm. Mamy sekwencję, kiedy on stoi chyba tam w lustrze, jeżeli dobrze pamiętam i się szykuje, ten jego kumpel, okularnik wchodzi, widzi właśnie w lustrze demona, a tamten nie widzi. No nie widzi, I... ale on pomaga tylko w researchu do książki, a nie podziela poglądów. No nie, ale w dialogach mamy, że on jest właśnie po stronie tego kumpla, no przecież oni razem sobie dyskutują właśnie o tym domniemanym rasizmie w kontekście, nie wiem, preferencji seksualnych. Nie, no to hmm. dla, na, naprawdę, dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie, bo, bo w tym momencie, jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie, że okej, okay, widzą go tylko, y, znaczy, że demonów nie widzą ci, którzy są przez nich sterowani, bo są rasistami, to dla mnie jest w ogóle bez sensu, bo tutaj mamy cały szereg przypadkowych postaci, które, y, o których nic nie wiemy. I dla mnie założenie w domyśle, że to są rasiści jest bez sensu, bo właśnie przykład tego kumpla, który pomaga im cały czas w, w researchu, który jest ich kumplem, jest, im do, jest ich dobrym znajomym, ma kontakty i z Tomaiszą, i z tą Mediną, i właśnie z tym okularnikiem, to jest ich dobry kumpel i w dialogach mamy jednoznacznie pokazane, że on trzyma ich stronę. I, I gdyby hmm. tak było, że to wiesz, to y, ci, ci pozytywni niejako y, widzą te demony, ci y, uprzedzeni y, rasiści nie widzą tych demonów, to by było tak, że w tym momencie on też powinien widzieć te demony, a on ich nie widzi. On je widzi w momencie, kiedy one się do niego dobierają. A dobierają się nie dlatego, że y, nagle y, uznały, że y, to on też jakby nie jest, y, czy jest muzułmaninem, czy jest po ich stronie, tylko dlatego, że próbują go powstrzymać przed y, y, u, ukradzeniem kartoteki. Nie, to naprawdę, jak, jak tak zaczniemy sobie schodzić poziom po poziomie, to się, moim zdaniem, to się jeszcze właśnie bardziej zaczyna wszystko sypać pod kątem jakby tego tej spójności, tego świata przedstawionego. Nie? Bo sobie naprawdę sobie przejrzyj pod kątem tego, kto widzi, kto nie widzi potworów, w jakich sytuacjach. Tym bardziej, że nawet, wiesz, z perspektywy chociażby matki Toma, to już się robi dyskusyjne, bo my przecież mamy z jednej strony pokazane jej ewidentnie zachowanie, które, nie wiem, pokazuje, że ona jest faktycznie uprzedzona, ale Była z strony, uprzedzona, nie? bo a właśnie, mnie... była uprzedzona. I co? I nie widzi duchów. I widzi. nie widzi demonów. Widzi. Nie widzi. Matka? Jak, matka widzi. Nie, matka nie widzi. Widzi. No spójrz na jej minę. Przecież ona jest przerażona na tych wszystkich tych matka nie widzi, matka jest przerażona tym, że Aisha trzyma nóż i, i tu jest w ogóle jeszcze e, akurat zobacz jak to jest kadrowane, że widzimy demona w nożu no i ona go widziała bo tylko przecież Leslie mogła zobaczyć tego demona w nożu, bo to jest odbicie z jej perspektywy, z jej punktu widzenia Aisha go nie mogła widzieć to by właśnie Leslie go zobaczyła no tylko, że to mamy, mamy później sekwencję na schodach, w której Leslie ginie i, i ona nie widzi demonów no nie wiem Mamy sekwencję mamy w pokoju y, Aiszy, gdzie przeszkadzają y, y, Leslie z tą dziewczynką, przeszkadzają Aiszy y, w pracy przy komputerze i mamy pokazane, że y, y, ani córka, która przecież no, chyba nie jest uprzedzona co, co do własnej opiekunki, nie widzi demona, y, ani Leslie nie widzi demona. Ale zobacz, Leslie podnosi nóż i widzi w odbicie i pyta co co to? Okay. A potem spogląda i milknie. Leslie. Z zwróć uwagę na sekwencję tuż przed tym, jak one giną na schodach. Mamy tą córkę, znaczy jak Leslie ginie na schodach. Mamy córkę i mamy Leslie w pokoju, gdzie Aisha pracuje przy komputerze. Żadna z nich nie widzi demona. To jest wyraźnie powiedziane i pokazane. Ale one wchodzą do pokoju już, a po fakcie a dalej nie widzą w, w, w, w momencie, nie, nie, kiedy, Tak, W momencie, kiedy Aisha jest atakowana przez demona. No to jakby najpierw widziały, potem nie widziały. No, dlatego mówię, no jak zaczniesz to analizować tak scena po scenie, to moim zdaniem to się po prostu, tu nie ma spójności, tu czegoś zabrakło, tu zabrakło, to, to jest to niedopowiedzenie, o którym ja powiedziałem, że to jest takie niedopowiedzenie, które mi się nie podoba, bo tutaj nam po prostu czegoś brakuje, tu z jednej strony mamy pewne rzeczy powiedziane wprost, a z drugiej strony mamy pewne rzeczy niewyjaśnione, które są dyskusyjne, no bo tak jak mówisz, no, tak jak widzisz, no dyskutujemy od pół godziny, miała być krótka strefa spoilerowa, a dyskutujemy od pół godziny i im bardziej w to wchodzimy, tym bardziej się okazuje, że to jest niespójne, nie? Hmm. No dobra, no rzeczywiście teraz, no ale nadal chyba się nie przekonamy po prostu, bo znaczy, okej, okay, ja się zgadzam, że są pojedyncze takie elementy, ale ja nadal w tym widzę jakąś logikę mimo właśnie tutaj tej niespójności Ale to, to, to z tym, jest to, to, to, to na koniec ten drugi element, no. bo to, co jest dla mnie już bardzo mocno z kolei dyskusyjne, to jest to, że tak naprawdę z perspektywy tej retrospekcji, to się okazuje, że można powiedzieć, że te złe emocje były zasadne bo abstrahując od tego, czy ten muzułmanin był po prostu anarchistą i chciał, nie wiem, wysadzić budynek rządowy bez względu na swoje przekonania, no to i tak okazuje się, że tak naprawdę to te uprzedzenia były słuszne, mimo że ich źródło nie powinno być rasowe. No to jednak to, że oni go uznają za dziwaka, bo przecież to też nie jest tak, że oni wszyscy mają go za zagrożenie, dlatego że jest muzułmaninem. Przecież w tych dialogach ewidentnie jest pokazane, że ten gość jest dziwny, że trzyma jakieś pudła, że się wdaje w konflikty z sąsiadami, oni tam w tym całym dialogu jakby... Mówią o tym, oczywiście tam są te różnego rodzaju odniesienia do, mm -hmm. do tych wątków rasistowskich, ale tak naprawdę mamy podbudowaną postać, która jest czymś niepokojącym. I dla mnie na przykład z perspektywy wymowy i tego, że na przykład tutaj e, twórcy nam pokazują, że jest no to, co, co wspominałeś wcześniej, ta spirala nienawiści, i nienawiść rodzin i nienawiść, no to mamy dosyć problematyczny wątek, który pokazuje, że, no cóż, czasem niestety jest tak, że ten, te uprzedzenia, ten niepokój i tak dalej, i tak dalej i mówię, odcinam tu warstwę w ogóle polityczno-społeczno-kulturową-religijną, jest uzasadniony, bo dostajemy na klatę anarchistę-terrorystę, który trzyma bomby w, na korytarzu w domu. Nie? No właśnie, ale czy to nie jest y, sprytne zagranie ze strony twórców, żeby y, pokazać, że właśnie świat nie jest czarno-biały? To nie jest tak, że y, no właśnie każdy jest, atak... Jest sprytne, jest sprytne ale no. jest niestety moim zdaniem bardzo dyskusyjne w wymowie. Bo, bo wiesz, bo y, mamy... ale bo, y, Ja to rozumiem tak, że wiesz po prostu to nie jest ważne, czy ten facet jest czarny, biały, zielony, czy jest niski, wysoki, gruby, jaką szkołę tak, kończył. Tak, nie, masz rację. Masz rację. I tak samo tylko, z drugą że... stronę. Mamy gościa, który jest takim, wydaje się być dresikiem rasistą, nie? A tu się okazuje z komiksu, że on studiował na Harvardzie, lubi ostatniego Jedi. Y... Wszystko się zgadza, tylko, że to, jakby mówię, z perspektywy nas tutaj jakby do dyskusji to jest w porządku, tylko z punktu widzenia tego świata przedstawionego, to bardzo bardzo nie gra, bo zwróć uwagę, że jakby. Wracamy też do tego, co mówiliśmy wcześniej, że tylko czytelnik ma pełen, pełen kontekst. I okej, okay, to jest jakby dla nas intelektualnie. Ale to tak jest, okay, jest w życiu, nie? Nie, no, no tak, no to, to ja rozumiem, nie, tylko, że wiesz, tylko, że tutaj z naszej perspektywy to, że my znamy pełną, e, czy wiemy wszystko na ten temat, to mówię intelektualnie, jest okej. Okay, natomiast jest problem z punktu widzenia tego świata przedstawionego moim zdaniem, no bo to tam daje taką dyskusyjną wymowę, że jednak może jak masz dziwnego muzułmanina jako sąsiada, to jednak może sprawdzić, czy czasami nie buduje bomby, bo, bo pewnie buduje. Nie? Bo, no tak, ale to jest właśnie, właśnie pokazane. Tak pokazane. Że, ale zobacz, bo o to chodzi, że też jak na przykład mamy tę rozmowę przy stole, to ta dziewczyna, która właśnie przeżyła to wszystko, ona zwraca uwagę na to, że to był muzułmanin nie arab jednak ostatecznie. I potem w kilku rozmowach też wychodzi, że wszyscy to podkreślają, nie to, że był anarchistą, a to, że przynależność wyznaniowa tutaj jest jakoś strasznie istotna, czy etniczna, a, a to w strasie wcale nie było tutaj absolutnie clue. I to pokazuje, że po prostu jeżeli masz dziwnego jakiegoś gościa w okolicy, no to miej się na baczności, ale nie zastanawiaj się nad tym właśnie, jakiego jest wyznania czy coś, tylko po prostu tak dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób wokoło, ale też jeżeli, nie wiem, nawet byś miał do czynienia z atakiem terroru przeprowadzonym przez właśnie białego katolika czy czarnego ateistę, czy kogokolwiek innego, to nie bój się potem każdego kolejnego białego katolika, czy czarnego ateisty, a po prostu, wiesz, no nie, nie przekładaj zachowanie jednej osoby na inne od razu też, nie? Że po, to powtarzaliśmy właśnie zawsze to paro, wszystko... to, po, Powtarzaliśmy to parokrotnie. Jak ktoś się zagłębi w ten komiks, to to wyłapie. Jak ktoś go przeczyta jako po prostu komiks, to dostaje muzułmanina, który skonstruował bombę i wysadził sąsiadów, którzy mhm. słusznie podejrzewali go o złe intencje. Znaczy, ja Co o tym jest mówiłem. bardzo tak. mocno dyskusyjne. Koniec. Tak, że jeżeli ktoś to przeczyta tak po prostu to właśnie tak, to, to jest problematyczne bo to jest bardzo niejasne i to też jest tak narysowane, że tak nawet w pierwszej chwili nie do końca wiadomo co tam się wydarzyło nie? bo to tak szybko no tak, się no dzieje do, do, do, dokładnie tak, no dlatego właśnie mówię, że to jest też drugi element, gdzie ewidentnie mi czegoś tutaj brakuje nie? Mhm, tu się zgadzam, tak. To, bo to miałem to samo odczucie no dobie. to wszystko to wszystko. No dobra, no to miała być krótka strefa spoilerowa. Tutaj wyszła jakaś dyskusja z kartkowaniem komiksu na bieżąco. No ale z drugiej strony, cóż, no, też trzeba mieć na uwadze to, że to był debiut nie? tych bohaterów w roli właśnie twórców. proszę bohaterów, twórców tego duetu w roli twórców autorskiej historii, autorskiego komiksu. O to miałem na myśli od początku do końca. Więc stuprocentowego sukcesu nie ma, ale na pewno powstało dzieło ciekawe i właśnie warte waszej i naszej uwagi. I myślę, że tą myślą możemy zakończyć. Dziękuję ci, Jerry, za rozmowę. Dzięki dziś za kolejną gorącą dyskusję. No, w sumie mamy szczęście nie, do takich tematów. Tak jakoś teraz pomyślałem. O, no dobrze, wam kochani też dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że też przeżywaliście te same emocje co my i że komiks również dostarczył wam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 Uwaga teraz, w Zaczynam? Jest, jest, jest. Jest sobota, 14 września 2019 roku. Słuchacie właśnie 255 nawiązanego podcastu na blogu Neopolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Cóż, tradycji musiało stać się zadość, więc ponownie zawitałem tutaj. Gdzie? No chyba czytajcie tytuł, nie?